Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Radio Waroza. Tym razem, a raczej kolejny raz na moim turnę po Krakowie goszczę pana doktora habilitowanego Piotra Łukasika z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Nauk o Środowisku, a szczególnie z zespołu Ewolucji Symbios, kierownika tego zespołu. E, tak jest. Dzień dobry Państwu. Wadzie, wadzie, wadzie. Wadzie, wadzie. Panie Piotrze, jak to się zaczęło, że wciągnęły pan, Pana te symbiozy? I dokładnie co to jest symbioza? Bo w wieku popularnym znam przynajmniej dwie definicje. Jedno to jest synonim mutualizmu, tak mi się wydaje, czyli ścisłego współpracowania dwóch różnych organizmów, które nie mogą, są uzależnione od siebie, a drugie znaczenie to po prostu, no, każda ekologiczna interakcja dwóch organizmów. Mm -hmm. Tak jest. Ja skłaniam się raczej, czy może zacznę od definicji, później wrócę do pierwszej części pytania. Um... Składam się raczej ku tej drugiej definicji, czyli długoterminowa relacja pomiędzy, pomiędzy organizmami, różnymi organizmami. Takie relacje zwykle się gdzieś mieszczą na spektrum od negatywnych efektów, także jeden z partnerów wyraźnie szkodzi drugiemu, do bardzo pozytywnych dla obu partnerów. Często jest to gdzieś pomiędzy, albo jest to zależne od warunków środowiskowych, na przykład pewne bakterie, które badałem, chroniły mszyce przed osami pasożytniczymi lub grzybami patogennymi, ale wtedy, kiedy... Więc Oczywiście wtedy, kiedy presja tych wrogów naturalnych była wysoka, to były bardzo cenne, natomiast kiedy ich nie było, to koszty utrzymania tych bakterii miały znaczenie, więc Wtedy z takiej perspektywy te symbionty bardzo korzystne nie były. Wtedy, kiedy, wtedy, kiedy wrogowie są, to tak bardzo, bardzo pozytywny efekt. Kiedy wrogów nie ma, no to trzeba ponosić koszty utrzymania, czyli ten zysk jest nieoczywisty lub no, nie ma go po prostu. Tak, porozmawiamy o tym sobie, o tych właśnie granicach, na ile one są ostre. No i jak to się zaczęło, bo pewnie pan studiował biologię, że właśnie te symbiozy pana zainteresowały, a jak rozumiem, szczególnie u owadów właśnie. Hmm. Tak, ogólnie biologia, różnorodność gatunkowa fascynowała mnie od zawsze. Właściwie moje najwcześniejsze wspomnienia dotyczą łapania motyli, przyglądania się rybom złowionym przez dziadka i dalej. W czasie nauki też biologia była zdecydowanie tym, co najbardziej mnie interesowało. W czasie studiów zacząłem studiów matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie, Uniwersytecie Jagiellońskim zacząłem realizować różne projekty dotyczące w większości interakcji pomiędzy gatunkami. Częściowo w laboratoriach w Instytucie Nauk Środowisku, częściowo w innych miejscach. Udało mi się uzyskać stypendia, środki na wyjazdy zagraniczne, podczas których także badałem różne aspekty biologii roztoczy lub... Innych organizmów. Więc kończąc studię, byłem pewien, że chcę dalej badać interakcje międzygatunkowe. Rozglądałem się za możliwościami, i wtedy właściwie dowiedziałem się o znaczeniu bakterii symbiotycznych i o tym, jaka to jest bardzo, bardzo ciekawa, rozległa potencjalnie, ale dopiero otwierająca się dziedzina, której wtedy było bardzo niewiele wiadomo. Tak, bo już teraz więcej wiemy na przykład o tym, że no, nasze bakterie, nasz mikrobiom potrafi komunikować się dobrze z mózgiem na przykład, czyli może wpływać na nasze myśli nawet. Tak, na, na pewno na pewno. od 2008 roku, kiedy rozpocząłem studie doktoranckie w Oxfordzie, bardzo dużo się nauczyliśmy o symbiozach, też dzięki bardzo szybko rozwijającym się metodom. Czyli obecnie dostępne techniki sekwencjonowania na przykład, czy, czy obrazowania, ale sekwencjonowania pewnie przede wszystkim z mojej perspektywy, bo, bo tym się głównie zajmuję, e, są na lata świetlne niemal za tym, co było dostępne w 2008 roku. Można powiedzieć, że kilkadziesiąt lat w nauce biologicznej aktualnie to jest przepaść prawdopodobnie, tak? E, na pewno, na pewno tak. E, metody molekularne w bardzo nies niesamowity sposób rozszerzyły naszą zdolność zrozumienia zro opisywania rzeczywistości, otwierając właściwie zupełnie, może zupełnie nową platformę zrozumienia. Nie, musieliśmy, nie musimy już, mm, analizować może jakichś pojedynczych włosków gdzieś na odnóżach, czy może innych cech charakterystycznych, które właściwie tylko specjaliści w wielu wypadkach są w stanie, są w stanie uchwycić. Tak teraz przy użyciu metod molekularnych dużo szybciej można na przykład identyfikować organizmy, dowiadywać się, opisywać relacje filogenetyczne pomiędzy nimi, ale także wchodzić w zupełnie inny zakres tematów, na przykład rola konkretnych genów, ewolucja genomów, ale też obecność bakterii symbiotycznych, zagęszczenie tych bakterii, ich znaczenie, ich rolę. Mm -hmm, bo czasami może być tak, że samo, samo badanie genetyczne może nam powiedzieć, dlaczego prawdopodobnie te organizmy weszły w taką ścisłą symbiozę. Ja tak jest. Na, na pewno w wielu wypadkach e, genomy organizmów pozwalają nam zrozumieć, jak ta relacja się ukształtowała. Porównanie genomów różnych szczepów, może różnych symbioz pozwala nam zrozumieć, jak do tego mogło, mogło dojść. I wtedy, może, I wtedy na tym etapie możemy korzystać z innych metod eksperymentalnych, manipulacyjnych, manipulacji genetycznych może, żeby potwierdzić, że rzeczywiście cecha czy jakiś może konkretna funkcja, którą wskazują dane molekularne, przekłada się na jakiś efekt, efekt biologiczny, taki jak się mogłoby to wydawać? Panie Piotrze, biorąc od uwagę tą drugą definicję, tą bardziej chyba ekologiczno-naukową, jak mi się wydaje, czyli każda relacja różnych organizmów, czy w ogóle jest jakiś organizm na Ziemi, prawdopodobnie, który no, nie byłby w żadnej takiej symbiotycznej interakcji z innym organizmem? Bo wydaje mi się, że chyba nie bo nawet pierwotniaki przecież mają różne bakterie, które spełniają im funkcje na, na, na przykład na ich błące, prawda, i tak dalej. <todgłosy> Taki jest. Na pewno ewolucja wszystkich in, innych organizmów odwoła się w relacjach z, z innymi, A relacjach na wielu różnych poziomach, włącznie na przykład z transferem genów pomiędzy różnymi liniami organizmów. Eukarioty, czyli grupa do której należą pierwotniaki, grzyby, zwierzęta, rośliny i tak dalej, także powstała jako w ogóle produkt symbiozy, kiedy pierwotny e, archeon, archeobakteria... Taka, taki, taki wytłumaczmy też słuchaczom, taki rodzaj pierwotnej bakterii, tak takim prostym językiem. E, tak, czy właściwie kiedy, kiedy powstało życie około 4 miliardów lat temu, dość szybko zdywersyfikowało na dwie różne grupy, archeony i bakterie. Także o bakteriach słyszymy często... O rzadziej. Tak jest, natomiast są to generalnie organizmy jednokomórkowe, często żyjące w ekstremalnych środowiskach. One właśnie, przypuszczę, że, że one mogły żyć w tych kominach hydrotermalnych, gdzie być może mogło ewoluować życie, tak? Tak jest, bardzo często właśnie w kominach hydrotermalnych, w gorących źródłach, w różnych beztlenowych środowiskach. To są, często to są ekstremofile, czyli są dostosowane dobrze do ekstremalnych warunków, Tak. E Aha. Wiele, wiele z nich, natomiast niektóre żyją w warunkach może nieodbiegających, aż tak bardzo, Okej, bardzo standardowych. Ale można, można przypuszczać, że na przykład, że w zawalonym reaktorze w Czarnobylu na skutek katastrofy, gdzie e, udowodniono, że występuje i żyje pewien grzyb dostosowany do tego promieniowania, być może też są jakieś archeony. Mhm, jeżeli to jest grzyb, to jest to, to, to pewnie eukariot. Tak, tak, ale, e, mówi, ale, że... ale na, tak na pewno w wielu takich środowiskach bardzo ekstremalnych, właśnie bardzo gorących, bardzo kwaśnych, Hmm, może ekstremalnych pewnie z perspektywy ludzi chodzących sobie po powierzchni Ziemi, mówię, takie organizmy występują. Yes. Także, także wiadomo, że eukarioty, czyli grupa, do której należymy między innymi my, ale też pierwotniaki, grzyby, rośliny, powstała jako produkt symbiozy pomiędzy takim pierwotnym archeonem a bakterią, podobną do Likecji, która jest obecnie znana jako, jest to, jako patogen, chociaż tu jest wiele różnych też gatunków. I to się nazywa teoria endosymbiozy, chyba tak? E, tak jest. Więc około dwóch miliardów lat temu taka bakteria skolonizowała komórkę archeona i bardzo odmienny metabolizm pomiędzy tym gospodarzem i bakterią, która zamieszkała w jego komórce, e, dała tej, temu tworowi symbiotycznemu e, bardzo dużą przewagę energetyczną. I generalnie kwestia metabolizmu, nie, nie, nie bardzo tutaj mogę wchodzić w te jakieś bardzo biochemiczne szczegóły, ale wiem, że dała, ta symbioza mogła dużo efektywniej wykorzystywać energię. Resztą tej bakterii aktualnie jest po prostu w każdej naszej komórce mitochondrium, o ile się e, tak mówi, jest. Tak. Uh -huh. tak, także wszyscy właściwie jesteśmy produktem symbiozy, a mitochondria można na drzewach filogenetycznych, mitochondria różnych eukariontów, znowu nasze i sosny, i podgrzybka, i różnych pierwotniaków, tworzą generalnie jeden, jedną grupę która jest krewniakiem riketsji um, lub innych alfa-proteobakterii. Alfa, alfa mhm. właśnie... które żyją jeszcze nie w, nie w tej endosymbiotyce. Wie, tak, wiele z nich jest pasożytami różnych, różnych organizmów lub symbiotami, um, natomiast inne alfa-proteobakterie żyją, żyją w środowisku uh, wolno i nie ma wątpliwości na podstawie analizy, filo... no przede wszystkim filogenetycznych analiz, uh, że tam właśnie... Uh, mitochondria jako grupa, jako klad bakterii, że jeśli tak można powiedzieć, przynależą, nawet jeśli oczywiście obecnie są absolutnie integralną częścią każdej komórki. Więc nie możemy o nich mówić, jako o niezależnych organizmach. Tak, chociaż są bardziej niezależne niż inne organely, bo mają własny podział materiału genetycznego. Tak, ja tak jest, mają własny genom, który e, korzysta z innego kodu genetycznego niż e, nasz genom nuklearny, e, kodują własne RNA rybosomalne, własne, jest tam własny zestaw genów kilkunastu. Ym, także są zdolne, niektóre funkcje realizują samodzielnie, natomiast w genomie, gos, genom, genom gospodarza koduje na pewno setki, pewnie tysiące genów, które są przekierowane, wywane do mitochondrium, yy, do wnętrza mitochondrium, tak żeby tam żeby ta organella mogła funkcjonować. Panie Piotrze, powracając troszeczkę do... do, do tak tych... jest, bo rzeczywiście zeszliśmy dość, dość mocno z Panie, dobrze, <laughs> ale powracając do też do, do kwestii tego, że ostatnie kilkadziesiąt lat no, to, to różne przełomy w biologii dużo się zmieniło. Ja się w szkole jeszcze uczyłem e, takiego podziału symbios e, na pasożytnictwo, komensalizm i e, mutualizm. Czy coś się w tej materii zmieniło, coś nowego doszło? Hmm. Myślę, że teraz naukowcy w coraz większym stopniu zauważają bardzo dużą, e, może kontinuum różnych, e, różnych interakcji. E, czyli znowu niektóre organizmy mogą nie mieć efektu większego na gospodarza lub mieć efekt pozytywny, chroniąc go przed gorszymi e, mikroorganizmami dla, dla niego. Ale jeżeli go, gospodarz zostaje os, e, ulegnie osłabieniu chorobie, no to wtedy te komensalne organizmy mogą się stać patogenami. Okej, okay, czyli z tego wynika, że nie ma tutaj w ogóle ostrych podziałów? Powiedziałbym, że w dużym stopniu jest to spektrum różnych funkcji, w zależności od, czy różnych efektów, w zależności od warunków środowiskowych. Czyli na przykład są wirusy, które są w pewien sposób szkodliwe, ale jednocześnie chronią nas przed dużo gorszymi wirusami. Więc. To, to, to z tego by wynikało, że, ta, że opłaca się mieć takie lekkie patogeny, być może? Oczywiście jest to bardzo, bardzo specyficzne, czyli nie jest to tak, że ten wirus ochroni nas przed, przed wszystkim, natomiast w konkretnych warunkach, czyli na przykład presji tego gorszego, śmiercionośnego wirusa, e, może dobrze mieć tego lekko szkodliwego, mm, który nam zapewni ochronę. Także myślę, że jest wiele taki, takich efektów właśnie... To wynika z, z konkurencji po prostu, tak, że, że ten e, organizm no, nie chce, żeby jakiś inny zajął jego niszę, tak? Czasem, czasem tak, Wiele mikroorganizmów aktywnie zwalcza konkurencję, produkując związki, które blokują ekspresję jakichś konkretnych ważnych cech innych patogenów, innych organizmów. Jednocześnie takie lekkie patogeny mogą, mogą na przykład aktywować układ immunologiczny, pomagając w zwalczaniu tych gorszych patogenów. Tak Także jest sporo właśnie efektów. Pewnie znowu jest bardzo szerokie spektrum Rozumiem. Cięż, czyli jak rozumiem, ten podział jest nadal aktualny, ale to, co się dowiedzieliśmy, to, że te granice bywają nieostre i nie czasami nie jest łatwo zakwalifikować dany organizm, jaką ma relację z innym, trzeba spojrzeć szerzej w kontekście środowiska. Tak bym powiedział, tak. Okay. A czy może być nawet tak, że pasożyt w toku ewolucji zmieni się w mutualistę? Na pewno. Bardzo ciekawą grupą Którą, na której nasze badania e, częściowo się koncentrują, e, są bakterie z rodzaju sodalis. E, bakteria sodalis precaptivus została wyizolowana z rany człowieka, który nadział się gdzieś kiedyś na drzewo, na jakiś, jakiś e, ostry fragment, rana zarupiała. Jakiś lekarz wyizolował tę bakterię, stwierdził, że jest to sodalis, przedstawiciel rodzaju, który był znany jako symbiont wielu różnych owadów. I kiedy to było? Kiedy ta historia się zaczęła? 2012 może rok. Natomiast wtedy już wiedzieliśmy, że sodalis jest bakterią, to bakteria, która jest wyspecjalizowanym symbiontem, zapewniającym niezbędne składniki odżywcze, różnym piewikom na przykład, czyli cykadom, różnym skoczkom. Ale rozumiem, że nie dokładnie ta sama, która w tej ludzkiej ropiejącej ranie występuje. Nie dokładnie ta sama. M muchy CC na przykład mają bakterię Sodalis Glossinidius, który znowu produkuje im witaminy, których brakuje w krwi. Aha. Tak, Sodalis występuje u różnych chrząszczy. Ogólnie wydaje się teraz, że jest bardzo szeroko rozpowszechniony i wydaje się, jeżeli spojrzymy na drzewo filogenetyczne a tych różnych szczepów Sodalisa, to wydaje się, że ten, co dali jest wyizolowany z rany, ten oportunistyczny patogen, który był w stanie gdzieś przetrwać w drzewie i w ranie, jest jakby u podstawy tego drzewa. Czyli wydaje się, że był przedstawicielem takiej wolno żyjącej w środowisku formy dość oportunistycznej, która dobrze sobie radziła z infekowaniem różnych organizmów, natomiast wniknąwszy do tych organizmów, często... I pewnie była patogenem wielokrotnie, tak jak u tego zranionego człowieka. Mogła, pro, mogła doprowadzić do infekcji, a na przykład, a w konsekwencji na przykład do śmierci tego gospodarza, tak? No tak jest. Gdyby go nie potraktowano antybiotykami, trudno powiedzieć, jakby to się rozwinęło. Natomiast wniknąwszy do owadów, wielokrotnie obejmowała funkcję symbionta, często wypierając jakieś starsze bakterie symbiotyczne dziedziczne, czasem obejmując jakieś nowe, nowe role, i zaczynała dostarczać gospodarzowi składniki odżywcze, aminokwasy i witaminy, których brakowało w pokarmie, jednocześnie bardzo szybko adaptując się do tego środowiska wewnątrzkomórkowego i tracąc geny umożliwiające życie poza gospodarzem. Także wielokrotnie w ewolucji życia Powiedziałbym, że tysiące, dziesiątki, tysiące, setki, tysiące razy dochodziło do przekształcenia takiego wolno żyjącego sodalisa podobnego do tego, którego kiedyś wyizolowano z rany. Nie dokładnie tego samego, ale czegoś dość podobnego w takie bardzo wyspecjalizowane symbionty, które ewoluują niesamowicie szybko, że mogą żyć tylko w komórkach konkretnych, konkretnego owada, czy konkretnego gatunku owada i dostarczają takich niezbędnych, niezbędnych składników, bez których też owad nie jest w stanie przetrwać. Ale bakteria znowu nie jest w stanie przetrwać nigdzie indziej. Więc myślę, że Zodali jest takim szczególnie spektakularnym, choć też nie bardzo dobrze znanym przykładem oportunistycznej bakterii, często patogena, która w sprzyjających warunkach może prze przekształcić się w niezbędnego symbionta. Rozumiem. I do tego dochodziło rzeczywiście bardzo wiele razy. Czyli w zespole ewolucji symbioz musicie się państwo, jak rozumiem, zajmować bardzo szerokim spektrum organizmów owadami na przykład i bakteriami, czyli bardzo różniącymi się od ciebie. tak? Ale to jest, to jest w sumie zrozumiałe, no bo jak właśnie wcześniej zauważyliśmy, no nie ma organizmu, no nie wiem, chyba nie ma organizmu, nie jest stwierdzony, na którym nie byłoby jakichś bakterii, prawda? Wewnątrz mm -hmm. czy na zewnątrz, no tak, tak? jest, Naw nawiązując właśnie do naszej dyskusji o mitochondriach, tak, czyli tak, wszyscy jesteśmy właściwie, nasze komórki to jest produkt symbiozy, y tak, czyli można powiedzieć tak bardzo metaforycznie, że jak jakiś lekarz zajmuje się człowiekiem, lekarz od ludzi, czyli w medycynie, to zajmuje się też w sumie e, dalekimi kozynami, bardzo dalekimi właśnie tych bakterii, a i samymi bakteriami, bo przecież na skórze, wieli, tak, tak. A tak jest, w pewien sposób tak. Właśnie od powstania tego bardzo pierwotnego eukariota dwa miliardy lat temu, e, tak, ta grupa dywersyfikowała adaptowała się do nowych siedlisk, jednocześnie wchodząc w interakcję z coraz to nowymi organizmami. Jeden z nich stał się przodkiem chloroplastów. To była sinica, która też zamieszkała w komórce takiego eukaryonta jakieś półtorej miliarda lat temu. I to był wspólny przodek wszystkich znanych roślin. Także to jest kolejna taka symbioza. Natomiast te eukarioty dywersyfikowały w bardzo wielu, oczywiście różnych kierunkach, wchodząc w coraz to nowe interakcje z bardzo wieloma organizmami, które czasem pozostawały na powierzchni, czasem wnikały w komórki. U pierwotniaków jest niesamowite spektrum rozmaitych bakterii żyjących wewnątrz komórek lub na zewnątrz komórek. Niektóre spełnią takie funkcje, które moglibyśmy u, u, u na przykład kręgowców uznać za funkcję organu. Zapewne tak, funkcje odżywcze, funkcje obronne. Natomiast te, te bakterie są bardzo, słab bardzo słabo poznane moi współpracownicy je badają, natomiast ja przyznam, że nie wiem o nich zbyt, zbyt wiele. No nie da się o wszystkim wiedzieć wiele. No tak jest... <śmiech> jest. natomiast także, także w toku ewolucji owadów mamy, jest bardzo wiele przykładów, kiedy organizmy były kolonizowane przez różne bakterie, które czasem zamieszkiwały w komórkach i stawały się stricte e, dziedzicznymi. Czasem zamieszkiwały w komórkach, ale uzyskiwały jakąś taką nieco większą autonomię, kiedy mogły się ją jednak w dalszym ciągu przenosić pomiędzy gatunkami. Niektóre zamieszkiwały na powłocha ciała, czyli na, na kutykuli z zewnątrz albo w przewodzie pokarmowym. A, tak, te, te, o bakteriach w przewodzie pokarmowym myślę często jako o ektosymbiontach, czyli bakteriach no, żyjących poza, poza jamą ciała, poza komórkami. Jako, że przewód pokarmowy to jest właściwie taka rura. Taka wewnętrzna skóra, tak? W pewien sposób, tak, otwarta na świ... przewód pokarmowy, rura otwarta na świat, gdzieś z okay. obu stron. Ale mamy też bakterie, które żyją wewnątrz, czy nie? czyli nie na skórze i nie w jelitach? U zdrowego człowieka takich bakterii nie ma. tak? Czyli jeżeli bakterie pojawią się gdzieś w komórkach, w krwiobiegu, to jest to, jest to bardzo niebezpieczne, niebezpieczny stan. Zagrażający generalnie życiu w wielu wypadkach. Tak. W, w, w, w ostrej fazie jest to po prostu sepsa chyba, tak? Mhm, tak, ro, roz, ja rozumiem, że tak. Chociaż no, też są bakterie, które są w stanie się maskować trochę lepiej. Wydaje się, że borelioza na przykład jest takim przykładem. Chociaż tutaj może lepiej mnie nie cytować, bo Dobra, z tego nie, nie, nie jestem ekspertem akurat w tej, w tej tematyce. Natomiast tak, ludzie mają jednak bardzo efektywny, bardzo dobrze rozbudowany układ immunologiczny. Bardzo dobrze sobie radzimy z wszelkimi próbami kolonizacji no, tego bardzo bogatego zasobu, jaki stanowią nasze ciała przed, przed bakteriami. Natomiast wiele owadów, e, może te systemy obronne ma nieco, nieco słabsze. Aha. Mimo, że są niesamowicie plastyczne i przecież dużo y, wcześniej y, ewoluowały tak, tak, tak niż kręgowce. Mhm. Tak jest, ale też myślę, że też wiele, wiele z owadów e, w toku ewolucji e, przystosowało się do bycia kolonizowanym przez jakąś jaką, jakieś bakterie. Mm. Więc w wielu wypadkach powstały specjalne organy, w których te bakterie mogą sobie mieszkać i być w miarę bezpieczne przed Aha, układem immunologicznym o, gospodarza. Rozumiem. Czyli uwaga nie tak jak u nas. Może być, że jak, jakieś bakterie mieszkają wewnątrz jego ciała i to jest dla niego homeostaza, tak? Ale tak jest. To jest naturalny stan. Na przykład wszystkie piewiki, czyli grupa, do których należą e, cykady lub rozmaite skoczki. E, ta grupa powstała około 300 milionów lat temu e, i wiemy na podstawie analiz filogenetycznych, że przodek wszystkich obecnie żyjących piewików był już zainfekowany przez co najmniej dwa organizmy symbiotyczne, beta-proteobakterię i bakteroiditis, to dwa dwie takie duże, duże grupy, które kodywersyfikowały z gospodarzami. Natomiast w wielu przypadkach jedna lub obie z nich były zastępowane przez, to, przez coś innego, przez jakieś inne mikroorganizmy, Czasem inne bakterie, czasem grzyby lub czasem do tych dwóch bakterii dołączało, dołączała jakaś inna, często był to sodalis. Czasem także inne bakterie znane nieraz jako patogeny lub symbionty tam się pojawiały. I, ale te dwa najbardziej wyspecjalizowane, dwie najbardziej wyspecjalizowane bakterie lub inne, które je zastąpiły, zamieszkują wnętrze komórek w specjalnych organach, których jedyną funkcją jest właściwie utrzymywanie tych symbiontów w w dobrym, dobrym stanie. Mm -hmm. Przygotowując się na wywiad z panem, wydawało mi się, że, pan, że pana konikiem są głównie owady. a teraz widzę, że tak samo i bakterie, prawda? Bo... Tak, w pewien Siłowne. sposób myśle, myślę, pewnie najbardziej mnie interesuje właśnie ta sama interakcja, czyli w jakim stopniu owady i bakterie ze sobą współ, współ, współgrają. Czyli to jest e, pana, pana główny konik, jeśli chodzi o symbiorze, to jest bakterie i owady. Tak jest. Tym przede wszystkim się zajmuję. Natomiast też w coraz większą, tak sporo teraz energii inwestuję w to, żeby lepiej się zapoznać z biologią owadów. Tak myślę. Lepiej się nauczyć może rozpoznawania gatunków polskich, z którymi podczas moich zagranicznych podróży nie miałem tak, dużo, tak wiele do czynienia. Wiele moich prac dotyczyło na przykład cykad no, po, po, południowoamerykańskich. No w ogóle w Polsce występują cykady? Chyba nie, prawda? Występują. A, Kilk tak Kilka, kilka gatunków Między innymi w dolinie, dolinie Nidy. Hmm. Aha, bo tak, no, teraz głównie mówiliśmy o takich tych m, symbiozach na pewno bardzo częstych, owadze y, i bakterie, ale przecież są też takie symbiozy y, większych organizmów, czyli owad może żyć w owadzie również, są też takie przecież tak. Na pewno. No, choćby endo, y, jedna z moich ulubionych grup, y, Mhm. Mm tak jest, to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa grupa, czyli organizmy owady, które składają jaja do tkanek innych organizmów. I tam się rozwijają. Tak, Także wylęgające się larwy pożerają tego gospodarza powoli od środka. Tak, żeby nie za szybko go zabić. Często jest tak, że na przykład kluczowy organ, czyli serce na końcu. Mhm. Tak jest. Także wielokrotnie obserwowałem mszyce, które ciągle były żywe, spacerowały, jadły natomiast widać było, że jej wnętrze jest wypełnione przez taką wielką larwę. Tak więc te mszyce oczywiście były już skazane na śmierć i wkrótce później były zabijane, a larwa parazitoida błonkówki snuła kokon albo pod mszycą, albo jakoś w środku, tuż pod naskórkiem, no i tam się przepoczwarzała. Właśnie, proszę coś opowiedzieć o mszycach, dlatego że no, moja, moje zainteresowania czy też zaczęło się w podstawówce blogom, ale takie powiedzmy ostatnie, ten, ten kolejny rzut, dzięki któremu też zacząłem robić podcast, no to jakby było związane z przyłami. Tego, tego też wyszło. No, w pszczelarstwie jest no, to dosyć ważne, prawda, bo mszyce produkują spać, także akurat pszczelarze lubią mszyce, nie? Natomiast na przykład Rolnicy od roślin no często nie lubią, tak? bo, to, bo to też bywają rolnicze szkodniki. Także tutaj to, trochę na temat ich biologii wiedziałem, ale całkiem niedawno do, dowiedziałem się, że przecież one też potrafią tworzyć społeczności, których w mediach nie jest specjalnie głośno w porównaniu do innych. Mhm. A tak jest. Przy, mszyce na pewno też przyjęły wiele różnych, wychodząc pewnie od tego pierwotnego planu, czyli dość samodzielnego owada, który... Żywił się sokiem roślinnym dzięki bakteriom symbiotycznym, znowu które dostarczało mu nic się niezb... nie dzieje bez bakterii. Nie, niezbędne składniki odżywcze, znowu także dziedziczne, absolutnie niezbędne i tak dalej i wielu innych bakterii. Okej, okay, czyli to, to odżywianie się tym sokiem i później wydzielanie spadzi, czyli dla akurat mszyc niepotrzebnych do życia tych, tych części soków, to się też dzieje dzięki bakteriom. E, tak, czyli mszyce żywią się wyłącznie sokiem roślinnym, floemowym, który zawiera bardzo dużo cukru, e, ale niewiele z, e, innych potrzebnych składników odżywczych. Przede wszystkim aminokwasów, e, tak aminokwasów, aminokwasów en endogennych, e, e, chwileczkę egzogennych, mhm. essential, non essential. Tutaj zwykle mówię o tym po, tak, po angielsku. No nauka jest, tak, no nauka jest aktualnie w dużej części po angielsku, tak, więc. Też się czasami na tym łapię, jak przeczytam trochę artykułów, e, na przykład bo mówię e, pielęgniarki e, na, na te robotnice, e, bo jest e, nurses, workers po angielsku, a po polsku się raczej mówi, e, no właśnie sam już teraz, e, e, no sam zapomniałem, chyba opiekunki, no właśnie, bo czytam po angielsku z tego mm -hmm, typu. Tak, tutaj na pewno, na pewno, na pewno trzeba trzeba uważać. E tak, że mszyce nie byłyby w stanie żywić się tym sokiem roślinnym, gdyby nie bakterie bardzo wyspecjalizowane, zamieszkujące ich tkanki, które te aminokwasy dla nich produkują. Mm -hmm. Ale to, jak rozumiem, po odestaniu tych węglowodanów, one mają już taką morsonną dawkę tych białek, tak? No bo e, tak czyli, białka, czyli bo białka nie da się żyć, tak, prawda? Tak, no. powie, skład, e, czynnikiem ograniczającym dla mszyc są związki azotowe, które są niezbędną częścią aminokwasów. Więc powiedziałbym, że... Tak, że nie mam wątpliwości, że mszyce... M, przyjmują, dużo, pobierają z tkanek, z tych, e, z rośliny dużo więcej energii w formie cukrów niż potrzebują, czyli duża część tego przylatuje przez ich przewód pokarmowy i jest e, wydalana jako odchody generalnie, czyli spadź. E, natomiast w czasie tej wędrówki tych soków przez ich przewód pokarmowy pobierane jest trochę cukru, to bardzo nieduża część tego, co tam jest i efektywnie wykrywane są związki azotowe, które bakterie symbiotyczne, no ale także już we współdziałaniu z genami gospodarza przekształcają w aminokwasy potrzebne do produkcji białek, potrzebne do rozmnażania, rozwoju. Okej, okay, generalnie wszystkie, to jest sposób żywienia generalnie wszystkich myszy? E, tak jest. Czyli za, zawsze pokarm, ten pokarm roślinny zawiera um, bardzo dużo cukrów, niewiele aminokwasów. Bakterie są absolutnie niezbędne, więc cukier przelatuje i jest wydalany. Um, przez niektóre mszyce generalnie wydalają go i sobie często jakoś spada na liście niżej położone, ale one sobie dalej siedzą tam, gdzie siedziały. Niektóre z tego co mają, chociaż może nie, nie tyle mszyce, na pewno na pewno inne, na pewno piewiki mają mechanizm odstrzykiwania kropelek. Tych płynów przelatujących przez ich ciała trochę dalej. Ale wiadomo po co? Myślę, że po to, żeby wokół nich się nie gromadziło pożywka, może dla, dla grzybów czy bakterii, bo to dla nich także nie jest nie jest dobre. Też, żeby ta pożyw, żeby to, co tam wtedy, wtedy zaczynałoby się rozkładać, żeby nie przyciągało wrogów naturalnych. Tak, także pewnie, pewnie mszyce, no też ta spać, którą wydzielają, no to jest trochę siła wyższa, muszą w pewien sposób nie mówię, że robić kupę, bo trudno w ten sposób mówić o tej właśnie wodzie z cukrem, która przelatuje przez ich ciała i właściwie bez, przypuszczam, specjalnego trawienia jest wydalana na drugim... No cóż, no, po, po, po, z kolei po przeróbce przez pszczoły, czyli y, można powiedzieć y, plufociny. Miód to tak, niektórzy mówią y, wymiociny, ale nie, bo on nie wchodzi, on nie wchodzi do powiedzmy tak jak u nas do, do analogicznego organu jak żołądek, tylko raczej tutaj do wola. Czyli, czyli no, jak ludzie lubią nie spadziowy, no to i odchody szyc i jednocześnie pociny pszczół. No taka jest prawda. No. Brzmi to dość brutalnie, ale um, tak to pewnie należałoby opisać z perspektywy biologa. Więc cieszmy się smakiem, ale może, jeżeli takie rzeczy nas tutaj bardzo brzydzą, to się nie wgłębiajmy dokładnie. No, ale z drugiej strony, jeżeli nie, no to y, możemy przy okazji jakąś wiedzę nabyć, prawda, ekologiczną, tak? No dobrze, i co z tymi mszycami? Ży, ro, rozumiem na początku, tak jak większość były organizmami indywidualnymi, tak? Tak jest, i powiedziałbym, że większość, wiele gatunków mszyc w dalszym ciągu w ten sposób sobie, sobie żyje. Czyli uskrzydlone samice gdzieś lądują, rodzą potomstwo, ponieważ zwykle się też rozma rozmażają bezpłciowo przez e, klonalnie jakby, przez dużą część cyklu życiowego. O tak, właśnie słyszałem o tym. One mogą się e, wtedy bezpłciowo po prostu, tak? Okej. Okay. Tak, czyli czyli w, w ciele samicy niezapłodnionej e, powstają czy rozwijają się kolejne zarodki tak jakby taśmowo. I one wtedy są samicami, te klony? E, tak jest, znowu klonalnymi samicami Czyli, czyli podobnie jak na przykład u pszczół, w populacjach mszyc więcej jest samic niż samców? W populacjach mszyc, mszycy groszkowej na przykład P. Aphid, lub mszycy zbożowej w lecie populacja składa się właściwie tylko, tylko i wyłącznie z samic. Samic, które produkują potomstwo bezpłciowo, klonalnie. Dopiero kiedy zbliża się koniec roku, czyli skraca się dzień, opadają temperatury, powstaje u niektórych, u niektórych linii pokolenie płciowe, czyli samice płciowe, które będą produkować jaja i samce. Więc wtedy dochodzi do kopulacji, zapłodnienia i samice składają te e, zimotrwałe jaja, um, często w jakiejś w, w korze drzew, w jakichś takich zagłębieniach. Więc jaja są w stanie przetrwać bardzo niskie temperatury i wiosną wylegają się z nich bezpłciowe samice, które ben, zaczną urodzą bezpłciowe samice, i będziemy mieli kilka, kilkanaście takich bezpłciowych pokoleń, aż znowu e, dzień się zrobi krótki i znowu to pokolenie płciowe no, będzie. Mają bardzo ciekawe cykl życia. Coś, mi się, coś przeczuwam, że te, to klonowanie będzie jakąś przyczyną właśnie wyewoluowania społeczności, tak? Mogę sobie wyobrazić, że, że, że tak. Że w wielu wypadkach przez to, że właściwie wszystkie mszyce w ten sposób powstające, czy przychodzące na, na świat, są genetycznie identyczne, no to bardzo często efektywną strategią przekazania genów jest współpraca, w wyniku której mogą powstać e, może wyspecjalizowane formy, które same nie będą produkować potomstwa, e, albo będą produkować mniej, e, ale przyczynią się do zwiększonego sukcesu reprodukcyjnego swoich genetycznie identycznych sióstr. Tak, także, także wiem, że u różnych gatunków mężczyzn właśnie powstały, wyewoluowały takie, takie formy są... takiego życia społecznego. Mhm. I to są aż eusocjalne, tak jak na przykład u błonkówek czy termitu, że so jest jakaś kasta wyspecjalizowana w reprodukcji? Tak, prawda. Mówiąc... Nie, zajmowa nie zajmowałem się tymi tematami, więc nie wiem, nie wiem o tym... A tak pan wie w mszyc? Mhm. tak? Aż tak, aż tak wiele. Czyli badałem mszyce właśnie pod kątem ich interakcji z bakteriami sy o, symbiotycznymi. To właśnie chciałem powiedzieć, na pewno pan wie, jakie mają bakterie. E, absolutnie tak, ale także wrogami naturalnymi. Tylko z tymi bakteriami to jest taka ciekawostka, że nigdy pan nie będzie wiedział prawdopodobnie, ile one mają ich y, wszystkich, bo jest tak dużo tych bakterii, tak? Na pewno. Natomiast akurat u niektórych gatunków mszyc y, badania prowadzono na niej badano tak wiele okazów okay. z tak wielu różnych populacji, że mamy dość dobre pojęcie odnośnie tego, jakie tam występują bakterie. Czyli na pewno ten jeden pierwotny symbiont, który im produ produkuje dla nich aminokwasy, ale oprócz tego może, mogą, może, mogą występować e, może występ różne szczepy kilku innych gatunków bakterii, e, tak symbiontów fakultatywnych, które nie są niezbędne, ale mogą bardzo wpływać na, na biologię. Na przykład chronić przed wrogami naturalnymi, patogenami czy osami pasożytniczymi lub wirusami, albo wpływać na zdolność odżywiania się różnymi gatunkami roślin. No, ale kiedy mówimy o symbiozach w szycach, no to aż nie można e, nie zapytać o to, że no, jeżeli te mszyce wydzielają e, właśnie tą słodką spać, no to przyroda nie lubi próżni i za chwilę się pojawia coś, co będzie chętnie konsumowało tą spać. Wiem, że tym są na przykład pszczoły, ale też są mrówki, które weszły przynajmniej z niektórymi mszycami w bardzo skomplikowane relacje symbiotyczne, tak? Mhm. Ja tak jest. Także, także wiem, że wielokrotnie mszyce, wchodzi... różne grupy mszyc wchodziły w relacje z morówkami, czyli pewnie raczej, może myślę, że to się bardziej od drugiej strony odbywało, czyli morówki identyfikowały mszyce jako... Źródło pokarmu. Tak jest. Bardzo, bardzo efektywny sposób wydobywania cukrów z rośliny. Cukrów, które oczywiście stanowią świetne źródło, źródło źródło energii. No tak. Po co ja mam to robić, skoro inny organizm może za mnie tak? No. Tak jest. Także wiemy, że wiemy, że właśnie wielokrotnie przedstawiały się pewnie z takiej pierwotnej diety, może dość, wydaje się, że może to, był, to było dość szerokie spektrum pokarmów, stawały się dużo bardziej wyspecjalizowanymi roślin, roślinożercami. Więc jest wiele grup, które odżywiają się dietą. Y Roślinną, często jakimś pyłkiem, nektarem, wydzielinami roślin. I tutaj y, mszyce, czy odżywianie się spadzią pewnie jest jednym ze sposobów odżywiania się soki, tym pokarmem roślinnym. Mm -hmm. Bo właściwie mszyce służą to jako takie ekstraktory tego soku. Także mrówki. W sumie my podobnie robimy na przykład z pszczołami miodnymi, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy taki rozcieńczony nektar zbierali i tak dalej. No to żadne nawet społeczeństwo pierwotnym się nie opłacało, tak? Natomiast okraść gniazdo pszczół. Mhm. Tak jest. Tak, także, także wydaje się, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobra analogia. Tak, czyli napewna, nie ma wątpliwości, że bardzo wiele mrówek korzysta ze spadzi jakoś tak, oportunistycznie. Natomiast niektóre gatunki znowu z różnych grup wyewoluowały zdolność do dużo ściślejszej interakcji z mrzycami, a opiekując się nimi często w dość wyspecjalizowane sposoby, broniąc je przed wrogami naturalnymi, przenosząc je na części roślin, które zapewnią im lepsze warunki, umożliwiając im przetrwanie zimy. Spotkałem się z takim określeniem, że niektórzy naukowcy mówią o tym jako hod o hodowli. Tak, jest. Wydaje się, że jest to, jest to w wielu wypadkach dość dobre, e, dość dobre porównanie. Tak, także mr mrówki też wielokrotnie wchodziły w symbiozy z innymi organizmami, na przykład także z grzybami. Więc choćby mrówki. E, leafcutter ants. Nie jestem pewien, jak jest polskie określenie. Mrówki grzybiarki. E, tak, e, także hodują grzyby, odżywiają się specjalnymi ciałkami produkowanymi przez te grzyby. I cały przemysł zbierania liści polega na dostarczaniu pokarmu tym, tym grzybom. Znaczy w tych mrówkach konkretnie to już jest w ogóle pełna analogia do rolnictwa, <grym> dlatego że tak one nie dość, że właśnie hodują tego grzyba, są właściwie na monodiecie z tego grzyba, to jeszcze mają, ponieważ... Bardzo ingerują w cykl życiowy tego grzyba, bo większość chyba ich uniemożliwia wyrośnięcie mm, y, owocników, prawda? Tylko y, wegetatywnie po prostu rozmnażają, przychodząc do innych mrowi tego grzyba. Mają szkodniki, bo jak coś jest w dużej ilości produkowane, to zawsze ktoś się chętnie tym pożywi. Mają szkodniki tego grzyba i używają z bakterii, pestycydów do niszczenia szkodników swojego grzyba. Także to jest no, pełna analogia do rolnictwa, może powiedzieć. Mhm. No, tak jest Znam tak, Także tak, znowu bardzo, bardzo ciekawy system, o którym ja na pewno myślę z perspektywy symbiotycznej, czyli ścisłe interakcje między mrówką a grzybem hodowanym, atakowanym przez patogeny. Też wiele z tych, w tej hodowli występuje wiele innych bakterii, jednocześnie mrówki mają na powłokach ciała też bakteriek wyspecjalizowane, które produkują antybiotyki zwalczające te inne... Grzyby. tak także... Warto jeszcze dodać, że te symbiozy istnieją wiele milionów lat. Mhm. Także tak są starsze, niż, niż, no starsze niż... rolnictwo ludzkie. Tak jest. I e, mrówki właśnie odżywiające się grzybami w ten sposób wydają się być jednymi z naj... Z bardziej dominujących roślinożerców w lasach, na pewno neotropikalnych, o których wiem, wiem dużo więcej. Czytałem też o takich dość mocnych ingerencjach mrówek e, albo nawet na pewnej wyspie e, niektórych tylko mrowisk w cykl życiowy mszyc, nawet do tego, że jakoś mm, niszczyły im na przykład skrzy, skrzydła, żeby one po prostu nie odlatywały. <grym> Dlatego... Mogę czy, sobie czy, czy bardziej jest to e, właśnie mutualizm, czy Jakby pan to określił, przy, e, mutualizm pomiędzy mrówkami a mszycami, czy eksploatacja mszyc przez mrówki? To jest pewnie trochę py pytanie w pewien sposób filozoficzne. Okay. Mm, tak na pewno morówki w dość jednoznaczny sposób zyskują na tej interakcji. Jeżeli chodzi o mszyce, to przez dużą część cyklu życiowego są chronione, mają zapewniane bardzo dobre warunki, przed, przed innymi ich szkodnikami, czy przeszkodnikami też, tak? Ich. E, tak jest, ale ogólnie bardzo dobre, czyli przed swoimi wrogami naturalnymi, przed pasożytami, przed biedronkami na przykład, innymi drapieżnikami, są, są aktywnie chronione, są przenoszone w lepsze stanowiska, ułatwiane jest im okay. zimowanie na przykład. Chociaż to znowu zale, zależy od gatunku. A mrówki też mogą atakować te biedronki, tak? E, tak jest, także mrówki właśnie bardzo, tych, tych najbardziej wyspecjalizowanych gatunków, bardzo, bardzo skutecznie bronią aktywnie bronią ich przed, przed wroga, wrogami. No i mają oczywiście swoje koszty. Tak, e, tak jest. Ale też na pewno część gatunków mszycy jest w stanie przetrwać bez mrówek. E, niektóre są bardziej wyspecjalizowane. I Ciebie... tak, taką, taką strategię życiową objęły, która więc można się zastanawiać tak na, ile, na ile jest to jakaś bardzo trwała strategia w jakiejś dalszej skali ewolucyjnej. Ale, ale zapewne na, na pewno potencjał jest. Na pewno nie jest to jakieś bardzo złe rozwiązanie. Ale czy można zastanawiać się na przykład o rolnictwie hodowli, hodowli krów? Myślę z podobnej perspektywy. Krowy są, pewnie można powiedzieć, że są eksploatowane przez człowieka, ale jednocześnie pewnie można powiedzieć, że odniosły bardzo duży sukces, bo ich abundancja obecnie jest bardzo, dużo bardzo wysoka. Niż, du dużo większa niż była turów przecież, tak? Tak jest i dużo większa niż innych organizmów, rośl ssaków roślin żernych, z których duża część jest pewnie na granicy, na krawędzi wyginięcia. Tak, są mocno eksploatowane, no szczególnie te wyselekcjonowane rasy do dużej mleczności, tak, no... Można powiedzieć, że, że część to no, niezbyt yy, dużą część życia sp spędzają na, w niezbyt przyjemnych warunkach, ale no, z drugiej strony na pewno są leczone z różnych pasożytów i no. mm, tak dalej. Ja tak. Jakość życia no, to jest, to jest jeden, jedna sprawa, natomiast no, prawdopodobieństwo zostawienia potomstwa to jest, to jest inna, więc opieka człowieka generalnie sprzyja no, długoterminowemu. Y Utrzymywaniu się tych linii hodowlanych e, od dużej wartości dla człowieka. Tak. I właśnie, gdybym ja był e, naukowcem, on mszył, może ktoś to zrobił. To postawiłbym taką hipotezę i spróbuję ją zbadać, czy, czy w niektórych tych bardzo wyspecjalizowanych murowiskach z mszycami, nie doszło do jakiejś selekcji mszyc, na przykład na spadziowość, że tak powiem, żeby więcej e, wydzielały spadzie niż ich e, przodkowie. A bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe pytanie. Ciekawe, ciekawa, ciekawa, hipoteza. Mogę sobie, wyobrażam sobie, że są pewne, pewne, limity tego, jak dużo tego soku można... No na pewno. Można pozyskać. Ale być może jest jakiś potencjał, że jest pewne spektrum, gdzie można to troszeczkę wyśrubować, tak? Mhm. No bo, tak. Bo, bo zawsze organizm... No właśnie, już powiedzieliśmy sobie, że ma koszty, więc wydaje mi się, że kiedy taka mszyca bo w normalnych warunkach powiedzmy w cudzysłowie dzikich, kiedy nie opiekuje się nią mrowisko, no to ona też musi walczyć z tymi pasożytami i tak dalej, więc no nie ma tyle nawet czasu i tyle zasobów energetycznych, żeby inwestować w tą produkcję A W momencie, kiedy jest chroniona, no to być może mogłaby sobie pozwolić na więcej. Tak z tym, że spadź to jest właściwie taki e, odrzut. Coś, co przelatuje przez ich przewód pokarmowy, tak czy inaczej musi być, musi być wydzielone. Bo tej energii jest dużo więcej niż związków azotowych, które, okay. które mszyca potrzebuje do budowy, budowy białek. Tak to, no może tak to, to, tak to rozumiem. Tył, może to by jakieś otyłe mszyce były na przykład, które by więcej tego potrzebowały. No. Mm, tak, mogę sobie wyobrazić, że może być presja selekcyjna, żeby pobierać więcej tego pokarmu niż okay. potrzeba do pozyskania aminokwasu związków azotowych niezbędnych. Tak, jest to jakieś, do wyobrażenia mógł, mógłby w tym grać rolę na przykład hormon, który powoduje uczucie głodu, prawda? To pewnie jest jedna z możliwości, tak. Więc trudno powiedzieć, jak to mogłoby być regulowane, ale mogę sobie wyobrazić, że może być selekcja dla zwiększonej, zwiększone, zwiększonego wydobywania soku roślinnego dużo więcej niż jest potrzebne mszycy, po to, aby przekazać go tym innym owadom opiekującym się mszycami. Tak na pewno jest też selekcja. Wiem, że niektóre e, gatunki mszyc generalnie czekają na sygnał od mrówek przed wydzieleniem tej kropelki spadzi, Aha. więc wydzielają ją wtedy, kiedy zostaną lekko czułkami okay. dotknięte. Okej, okay. no w sumie trochę tak jak dojenie krowy, no faktycznie. Tak jest, i mrówki sobie to spijają tą kropelkę, e, więc jest to pewnie... Zatem, też jakaś adapt do, do tej współpracy. Czytałem, że też o takich właśnie już bardzo zaawansowanych tych interakcjach, że mrówki, no właśnie te, e, w tych swoich szkółkach dla siebie, też dla mrówek, tam też właśnie ja, opiekują się jajami, mszyc, właśnie i tam... mhm. mhm, tak dalej, tam. takie jajami, czy pewnie, pewnie, właśnie młodocianymi formami. Wiem, że też niektóre gatunki e, żerują na korzeniach roślin. Ale mszyc, tak? Tak jest, mhm. więc też tutaj na pewno, na pewno mrówki w wielu wypadkach mogą mieć rolę w przenoszeniu mszyc w lepsze stanowiska. Mogę sobie wyobrazić, chociaż znowu nie jest to temat, którym się jakoś bezpośrednio zajmuje, że często w tych, w miejscach, które, że w tych najbardziej wyspecjalizowanych gatunków mrówek, w miejscach, które są szczególnie dobre dla mszyc, to będzie dobre miejsce dla, dla założenia kolonii tych mrówek bo wszystko wtedy będzie mogło być w jednym miejscu. Więc pewnie to w ten sposób może, może, może funkcjonować. Jednym z następnych owadów, którymi pan się zajmował, są cykady. Więc opowiedzmy, właśnie trochę już pan wspomniał o cykadach. i Cię się zdziwiłem, bo myślałem, że one bardziej lubią jednak tropikalne klimaty. Grecja od i śródziemnomorskie. Tak jest. Na pewno jest większa różnorodność cykady w tropikach. Ja konkretnie zajmowałem się podczas mojego drugiego stażu podoktorskiego w na Uniwersytecie w Montanie, na początku przede wszystkim cykatami chilijskimi, rodzaj tetigades, bardzo słabo poznany, u którego badałem przy użyciu metod genomicznych i mikroskopowych ewolucję tych bardzo, bardzo wyspecjalizowanych organizmów symbiotycznych. Bakterii oczywiście. Bakterii, owszem. Także głównym tematem mojego, moich badań, na podstawie którego też uzyskałem habilitację niedawno, niedawno dwa lata temu, więc nie aż tak niedawno, była właśnie ewolucja genomów i organizacji tych bakterii symbiotycznych bardzo wyspecjalizowanych, zamieszkujących w wyspecjalizowanych tkankach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie od 200 mniej więcej milionów lat. Natomiast tak, także jeden z tych symbiontów u wielu różnych linii cykad wyewoluował w sposób, w ten sposób, nową organizację biologiczną. Czyli tam, gdzie kiedyś był jeden jedna linia komórkowa symbionta, powstało kilka różnych linii, każda o bardzo zredukowanym genomie, czasem kodującym zaledwie, na które się składało zaledwie kilkanaście genów, i te wszystkie linie współpracowały przy produkcji związków odżywczych, niezbędnych niezbędnych owadowi. Współpracowały w utrzymaniu się przy życiu, czyli wymieniały. Wygląda na to, że muszą wymieniać pomiędzy sobą podstawowe białka niezbędne do podstawowych funkcji komórkowych. Także ten cały kompleks linii symbiotycznych odmiennych genetycznie w obrębie jednej cykady funkcjonuje jakby, tak jakby ten jeden pierwotny symbiont. 20 milionów. Generalnie te kompleksy symbiotyczne powstały raczej w różnych liniach rozwojowych cykad zwykle stosunkowo niedawno. i Wydaje się, że się komplikują z czasem. Czyli wychodzimy od jednego symbionta, który się rozpada czy rozdziela na dwie różne linie, które później zaczynają się rozdzielać w większym stopniu i tak dalej na przestrzeni kilku milionów lat. Kilku, może kilkunastu. Ale wygląda na to, że duża część cyka e, na pewno chilijskich, ale także mamy teraz dane, e, kończymy teraz artykuł generalnie, w którym porównujemy dane dla kilkuset różnych gatunków Wydaje się, że te kompleksy symbiotyczne wyew wy powstały, wyewoluowały wielokrotnie w różnych liniach cykat z całego świata. Niezależnie, tak? Mhm, tak jest. No, często to widzimy, znaczy, w innych aspektach, na przykład też e u błonkówek podejrzewa się, że wielokrotnie też wyewoluowała. Mhm. Tak jest. Natomiast też, jest, co ciekawe, jeżeli chodzi o ten symbiozę, mszyc, to, że jednocześnie wielokrotnie doszło do zastąpienia tego szybko ewoluującego, rozpadającego się symbionta przez grzyby, grzyby patogenne, z rodzaju Ophiocordyceps, który jest znany jako wyspecjalizowany patogen, który między innymi może a, wpływać na zachowanie zaintrygowanych mrówek i tak dalej. To jest ten, który, który później powoduje śmierć tej mrówki wgryzionej. Tak, tak jest, zombie, mrówki zombie. Z tak grzybem jest. na głowie, na trupie mrówki. To jest właśnie ten. Tak, tak? jest, to jest Okej, okay. I on też występuje u, cy u cykat, tak? Tak jest, Ophiocordyceps to jest grzyb. W obrębie tego rodzaju jest bardzo dużo różnorodności. Natomiast większość linii, może wszystkie linie ofiocordysepsa są wyspecjalizowane do atakowania konkretnych owadów. Także, także cykady mają swoje wyspecjalizowane patogeny mm -hmm. z rodzaju i ofiocordyseps. Więc jest duża różnorodność tego. Natomiast także w obrębie e patogenów ofiocordyseps w obrębie tej grupy są także linie wyspecjalizowane do atakowania konkretnych gatunków cykad. Ale właśnie tak, żeby wielokrotnie zastąpiły endosymbionta tego, tego degenerującego się symbionta w tkankach cykady i same stały się symbiontami dostarczającymi składniki odżywcze. I już nie zabijają tych cykad. I teraz stały się absolutnie niezbędnym. A jak produkują owocniki? Już nie produkują owocników, występują tylko w formie takich jednokomórkowych drożdży, jakby, które zamieszkują, generalnie zamieszkały w tkankach cykady, w organach cykady często w tych samych wyspecjalizowanych organach, w których wcześniej zamieszkiwały bakterie symbiotyczne i są obecnie przekazywane przez system układ rozrodczy, tak jak kiedyś były przekazywane bakterie. Okej. Razem z jakoś. Mm, tak, generalnie w, w ciele samicy tak, po, powstają jaja. Podczas kiedy powstają jaja, to symbionty migru opuszczają te wyspecjalizowane tkanki, w których Zwykle żyją i migrują przez ściany e, jajowodu, że, tak, że tak, tak można to określić, do, do jaja e, i tam tworzą taką kulę bakteryjną, To podczas gdy jajo się w pełni formuje, tworzą się usłonki, a wcześniej jeszcze dochodzi do zaplemnienia, no tak, zanim to jajo całkiem się zamknie i zostanie złożone. Czyli rosnący zarodek już zatoczony otoczony swoimi symbiotycznymi bakteriami. Tak jest, czyli wtedy, kiedy już dochodzi, dochodzi do połączenia się gamet. W tym jaju, na jednym z jego biegunów zwykle, jest kula e, bakterii symbiotycznych albo bakterii i grzybów, w zależności od konkretnej linii cykad. I następnie, podczas kiedy zarodek się rozwija, to ta kul, bakterie z tej kuli migrują do... Różnych typów komórek, które utworzą ten bakterium, w ciel, zanim jeszcze zarodek opuści to, czy już młoda, młoda nimfa opuści to jajo. Przypuszczam, że już to tak ścisłe, że taki zarodek bez tych bakterii by po prostu obumarł. Tak, jest, absolutnie. Tak, one są niezbędne, no absolutnie niezbędne, niezbędne do rozwoju, a na, na, także zarodkowego z tego, co wiemy, bez tego doszłoby na pewno do nieprawidłowości rozwojowych. Natomiast są też absolutnie niezbędne po. Wykluczył się z jaja takiej nimfy, kiedy zaczyna pobierać pokarm, czyli soki roślinne, bo wtedy potrzebne są aminokwasy. Okej, okay. a, czyli tutaj mamy pełną ścisłość koewolucji, bo one... Przy reprodukcji informacja powielana jest jednocześnie zarówno z cykady i z tych bakterii właściwie. To już, hmm. nie hmm. wiem, to może można mówić jakimś superorganizmem jednym, bo to już jest tak ścisłe powiązane, że o to niemalże że to mitochondrium zaczyna przypominać, tylko nie jest wewnątrz komórki po prostu. Nie? Jest wewnątrz komórki. Tak, czyli te symbionty także występują w obrębie komórek... Yy... Specjalnych, wyspecjalizowanych komórek. Wewn wewnątrz komórki cykat występuje bakteria, która może ją opuścić i na przykład y, powędrować sobie do zarodka. E, tak jest. Okej, okay, no to nie niezłe. niezłe. Mm -hmm, tak, także też chętnie podziela się zdjęciami mikroskopowymi. Um... A ona nie, nie, nie, nie niszczy tej komórki. Ma jakieś takie po prostu białka, które powodują, że ta błona komórkowa się otwiera na tą bakterię, tak? Mm, powiedziałam, że to nie tyle. Bak bakterie mają tak bardzo zredukowane genomy. Generalnie podczas ewolucji utraciły jakieś 97-98% wszystkich genów. Także są to najmniejsze znane genomy spośród wszystkich znanych bakterii. Więc pozostałe geny to jest stosunkowo nieduża, yy, nieduży zespół genów niezbędnych do utrzymywania, utrzymania podstawowych funkcji komórki, czyli np. do transkrypcji lub translacji. Tak jest duży zestaw białek rybosomalnych, jest RNA rybosomalne i oprócz tego są geny niezbędne do produkcji aminokwasów. Natomiast wszelkie geny, które wolnożyjące bakterie używają do komunikacji, interakcji z otoczeniem, są utracone. Więc teraz to gospodarz dostarcza zdecydowaną większość białek potrzebnych do funkcjonowania tych wyspecjalizowanych symbiontów, tak, tak jak w wypadku I Wydaje się, że przynajmniej w niektórych wypadkach to są nawet te same mechanizmy i te same białka, warianty tych samych białek, które są dostarczane bakteriom symbiotycznym, i, i e, mitochondrium. Rozumiem. Przypuszczam, że podobnie jak w, w takim razie mitochondrium, można by linie ewolucyjne e, o, tych organizmów cykadobakteryjnych wręcz e, śledzić, po prostu, tylko śledząc genom bakterii. Tak jest. Czyli te symbionty kodywersy, kodywersyfikują z gospodarzami. Czyli drzewo filogenetyczne bakterii w dużym stopniu odzwierciedla, czy pokrywa się z drzewem filogenetycznym gospodarza, czy drzewem filogenetycznym mitochondriów, które także możemy sobie niezależnie tutaj, uzyskać. Rozumiem. Teraz, jak będę patrzył na filmik ze śpiewającą cykadą, zresztą bardzo fajnie, to będę miał też w głowie, że patrzę na, po prostu na niewidoczne bakterie, uh -huh. które z nią tak pięć cyka cykady, ale też inne spokrewnione organizmy mogą funkcjonować i robić to, co robią, śpiewać między innymi, tylko dzięki temu, że od 200 milionów lat, od zapewne od pojawienia się wspólnego przodka wszystkich cykad, były tam te dwie wyspecjalizowane bakterie, które im dostarczały składniki odżywcze, były przekazywane Ale... bardzo ściśle z matek na potomstwo. Ale czy fizjologicznie te bakterie też mają odpowiadają za ten śpiew? cykad? E, nie. nie, nie. Okay, okay. E, także te bakterie dostarczają aminokwasy, okay. dziękuję, produkują aminokwasy i witaminy, dzięki którym cykada jest w stanie w ogóle się rozwijać. Jest w stanie przetrwać na, na tym bardzo ubogim pokarmie. Panie Piotrze, przed e, rozmową, przed nagraniem zdradził mi już Pan, że e, jest Pan sceptykiem tej hipotezy e, tej ciekawostki takiej matematycznej, którą ja wyczytałem odnośnie tego, że to matematyka liczby pierwsze spowodowały, że się oddzieliły dwie populacje. Już tłumaczę o co chodzi. Słuchajcie, są dwie takie szczególne populacje cykat, no, które są całkowicie izolowane, jeśli chodzi o dobór płciowy, czyli jedna bo cykady są takie, że hibernują dość długo, i a osobniki dorosłe które się krzyżują, mogą żyć krótko i są, jest taka populacja na jednym terenie jednocześnie, która budzi się co 13 lat i taka, która budzi się co 17 lat i to ma powodować według tej hipotezy matematycznej, że one no, mają najmniejsze możliwe prawdopodobieństwo, że się po prostu jednocześnie spotkają i hipoteza jest taka, że no musi być jakaś y, y, y, izolacja tutaj, no seksualna po prostu, tak, że one, że, że jakaś jest adaptacja, żeby one się nie krzyżowały ze sobą. Tak może trochę inaczej to opowiem, no, op op op tak, czyli... W Ameryce Północnej, w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, pewnie najbardziej spektakularnym gatunkiem cykad są cykady periodyczne z rodzaju Magi, Magi Cicada. Należy tam jakieś 7 gatunków, które generalnie tworzą, możemy określić jako cztery takie, i na to się składają trzy pary gatunków, 13-letnich i 17-letnich. Tak, te, te cykady mają bardzo zsynchronizowane po, m, pokolenia. Także w jednym, na danym terenie, generalnie wszystkie cykady pojawiają się co 13, co 13 lat, się masowo wylęgają, często w bardzo, bardzo dużych ilościach. Także właściwie na, na pewno bardzo to zwraca uwagę, uwagę wszystkich. Wiem, że nawet są jakieś specjalne strony internetowe, które pomagają w planowaniu wesel, tak żeby przypadkiem cykady tam się nie pojawiły, bo znowu... Okay i nie pokryły grubą warstwą wszystkiego i nie zagłuszyły śpiewem wszystkiego. Także jest to coś, co bardzo, bardzo zwraca, zwraca uwagę. Więc wiem, że generalnie w Stanach Południowych tam dominują po populacje, czy gatunki trzynastoletnie. Bardziej na północ raczej są to te populacje, które co 17 lat się A, pojawiają. Czyli A, czyli pomyliłem, one nie występują na jednym terenie. Okay, tak. Natomiast na nie w niektórych rejonach się pokrywają tak, i zarówno te trzynastoletnie, jak i 17-letnie pokolenia się pojawiają. Pojawiają się wtedy w różnych latach, czyli niektóre co 17, niektóre co 13. Natomiast też są lata, kiedy pojawiają się zarówno te, jak i te. Wiem, że jest. Są jakieś możliwości krzyżowania się pomiędzy nimi. Tak, czyli generalnie w obrębie, jeżeli zbudujemy drzewo filogenetyczne dla e, tych cyKat 17-letniej i blisko spokrewnionej 13-letniej, to zobaczymy, że różne populacje 13-17-letnie generalnie tam będą wymieszane. Także właściwie pod względem genetycznym nie jest oczywiste, że jest to, są to różne gatunki. Mm. Moi współpracownicy Chris Simons University of Connecticut eksperymentowała i próbowała krzyżować cykady z różnych populacji, różnych stanowisk. Wiem, że także te 13-17 i 17-letnie i generalnie jest płodne. Są, mm, powstaje potomstwo, są płodne potomstwo. Mm, no tak, e, tak to jest, natomiast to jest, są, są pewnie ograniczone możliwości tego krzyżowania jest, się. No tak, ale pytanie jest podstawowe, dlaczego doszło do ewolucji właśnie takich 13- i 17-letnich? No bo matematycznie można zauważyć, że, że to faktycznie zmniejsza prawdopodobieństwo ich spotkania. się. Tak, nie sądzę, żeby tutaj bardzo chodziło o prawdopodobieństwo spotkania się samych cykad. To jedna z hipotez, która wydaje się mieć spore poparcie, chociaż przyznam, że nie jestem do niej przekonany, to jest to, że u tych bardzo długo żyjących cykad... Wywoływały cykle życiowe, które, czyli albo 13, albo 17 lat. Zarówno 13, jak i 17 to są liczby, liczby pierwsze, więc bardzo ciężko byłoby się wrogom naturalnym synchronizować z cykadami. Także na przykład co drugie pokolenie owada drapieżnego, żyjącego na przykład 3 albo 4 albo 5 lat, mogło się natknąć na ten masowy wylęk cykad. No tak, bo wtedy stołówka. Mhm, tak jest. Także na pewno bardzo ciężko byłoby o ewolucję wrogów naturalnych, czy drapieżników, które co... mają 7, też 17-letni cykl życiowy, więc taka ewolucja tej długości pokoleń 13-17 była zasugerowana jako sposób ucieczki przed wyspecjalizowanymi drapieżnikami. Tak też właśnie, co ciekawe, wiadomo, że nawet w, jednej, w obrębie jednej populacji Pojawiają się osobniki, które wręgają się wcześniej lub później i też często jest to zmiana o 13 albo 17, o 4 lata, czyli w 17-letniej populacji e, u 17-letniego gatunku są osobniki, które przechodzą na świat czy wychodzą z po, podziemi, bo one generalnie żyją pod ziemią przez te 13 lat i wtedy wszystkie masowo wychodzą na powierzchnię, po 13 latach już lub po 21 Mm -hmm. A, czyli jednak jest tutaj tak jak win, jakiś rozkład normalny i są pewne osobniki, które y, są od Tak, jest. Też tak? u cykad 13-letni wiem, że niektóre pojawiają się po 9 latach, a niektóre po 17. Okay, też... Mm. Czyli też liczby pierwsze tak, tak. Tak, natomiast wiem, że wtedy bardzo efektywnie są one odsiewane przez dobór. Te cykady są właśnie szczególnie. Nie jestem pewien, jak to ładnie określić. Um mają, powiedziałbym, dość ograniczoną reakcję na inne organizmy, czyli bardzo łatwo można się do nich zbliżyć, wziąć się na rękę i dalej one dalej będą śpiewać, generalnie nie uciekają. Także wtedy, kiedy jest taki masowy wylęk, no to stanowią e, bardzo cenny pokarm, główne źródło pokarmu dla wielu organizmów, które jedzą tyle cykat, ile mogą, ale jest ich tak dużo, że większość z nich właściwie przez drapieżniki zostanie ochroniona przed drapieżnikami przez to, że drapieżniki po prostu nie są w stanie wszystkiego przejeść. Natomiast te osobniki, które przyjdą na świat, czy wyjdą na powierzchnię rok wcześniej, albo cztery lata wcześniej, albo, trochę za, albo rok, rok za późno, no to wtedy ciągle będą dość bezradne. A będzie ich mało. Tak jest, więc wtedy prawdopodobieństwo, że dożyją do złożenia jaj, dla nich jest bardzo, bardzo nieduże, więc raczej będą dość efektywnie odsiane prze, przez dobór, dobór naturalny. I to ewentualnie wspiera jaką hipotezę? Te osobniki. Tak, na, czyli na pewno teraz, jak już te 13-letnie i 17-letnie cykle życiowe wyewoluowały i teraz, kiedy w różnych rejonach Stanów, 13- i 17-letnie populacje są. Tak się układają, że właściwie tylko co 17 albo co 13 lat one wszystkie masowo wych wychodzą na powierzchnię jest teraz już bardzo silny dobór przeciwko odejściu od tego optymalnego okresu. Okay. Natomiast jak to mogło wyewoluować? Czy faktycznie była to ucieczka przed drapieżnikami? Czy jak postulowaliśmy, takie bardzo spowolnienie rozwoju przez niesamowitą degenerację ich symbiotów? Jako, że te cykady periodyczne mają najbardziej skomplikowane kompleksy symbiotyczne złożone właśnie z szalonej ilości bardzo szybko ewoluujących linii, które wydają się bardzo, bardzo nieefektywne w produkcji tego, co mają produkować. Więc być może właśnie to bardzo, ten bardzo duży stopień skomplikowania bakterii symbiotycznych spowolnił cykady i je gdzieś wepchnął w takie tak bardzo wieloletnie cykle rozwojowe. Choć jednocześnie jest też hipoteza, że być może to, że te cykady tak długo się rozwijają bardzo rozluźniło presję selekcyjną na symbionty, Także dzięki temu symbionty miały dużo więcej przestrzeni, żeby się zdegenerować, dopóty, dopóki jednak coś tam wyprodukują. Czyli jest to zagadka nadal naukowa, można powiedzieć. Trudno, no, trudno właśnie powiedzieć. Naukowa, no. Tak jest. Natomiast symbionty znowu tutaj, tutaj się, się wpisują. Okej, okay, no wszędzie, wszędzie one są. <śmiech> Dobra, trochę zmieńmy panie Piotrze temat i pomówmy sobie o kryzysie klimatyczno-ekologicznym. Chociaż w mediach się też spotyka takie określenie katastrofa. Ale w kworenspondencji ze mną używał pan tego pierwszego. Czy można to traktować wymienne, czy jest pan zwolennikiem bardziej tego, czy tego określenia? Tak, termin, termin katastrofa pewnie powiedział, że wielu osobom się kojarzy z jakimś pojedynczym wydarzeniem. W pewnym momencie się wszystko wali i potem pozostają pozostaje tylko, tylko zgliszcza. No w sumie trochę z tą apokalipsem, o której trochę się kojarzę, o której później porozmawiam. Tak jest. Apokalipsa No także, także właśnie w ten sposób tutaj pewnie termin można, można interpretować. Nie ma wątpliwości, że na skutek działalności człowieka bardzo zmieniły się warunki, czyli populacja ludzi rośnie, globalna, rosła bardzo szybko, w dalszym ciągu rośnie. Ludzie wykorzystywali coraz większą część powierzchni ziemi do produkcji żywności przede wszystkim. Także obecnie mniej więcej połowa powierzchni ziemi, która się nadaje w ogóle do wykorzystania, jest wykorzystywana pod produkcję żywności, przede wszystkim hodowlę bydła. Aby chronić uprawy, ludzie zaczęli stosować pestycydy, związki chemiczne, które w założeniu powinny eliminować y, konkretne szkodniki ale w, na konkretnych roślinach, ale w praktyce mają dużo szersze spektrum działania i bardzo często są rozpylane w taki sposób, że wpływają na okoliczne siedliska, często dość oddalone y, i szkodzą niemal wszystkim organizmom, które tam występują. Chociaż tu jest chyba jakiś postęp. pewnie on jest niewystarczający, ale, bo kiedyś te stare pestycydy były jeszcze gorsze niż te, co są teraz. Na, przykład, tak? No, no, na pewno. Tak, ale, ale znowu to bardzo zależy od konkretnego, konkretnego, konkretnego miejsca. A no, jed, jednocześnie no, ludzie potrzebowali energii, więc paliwa kopalne, yy, paliwa kopalne tutaj stały się yy, oczywiście bardzo dogodnym zasobem więc nie ma żadnej wątpliwości, że poziom dwutlenku węgla szybko rośnie, w związku z tym rosną i z tym się teraz bardzo wyraźnie koreluje średnia temperatura globalna, także notujemy wyraźny wzrost tej średniej temperatury w stosunku do średnich wieloletnich. Natomiast wzrost średni to jest jedna sprawa, ale pewnie najbardziej wpływają na ekosystemy zjawiska ekstremalne, czyli to, że teraz dużo częściej a, opady lub, lub ich brak lub temperatury bardzo od, mocno odchodzą od średniej wieloletniej, a, co prowadzi do występowania szczególnie intensywnych a, upałów, szczególnie intensywnych susz, po których z kolei następują powodzie, nieraz określane jako bezprecedens, bezprecedensowe czy stuletnie, a, tak, susze też prowadzą, bardzo ułatwiają powstawanie pożarów. Także zapewne wszyscy słyszeli o dramatycznych pożarach we wielu różnych częściach świata w 2019, później w 2020. W roku 2021 pożary na przykład na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych no znowu przebiły rekordowe pożary z ubiegłego roku. Tak, Także pomiędzy wszy wszystkimi tymi czynnikami plus innymi, jak gatunki inwazyjne na przykład, czy eksploatacja może bardzo konkretnych gatunków, globalne zbiorowiska owadów są ewidentnie pod bardzo silną, pre silną presją. C czyli jak rozumiem, czy używamy bardziej kryzysu, czy, czy katastrofy zależy po prostu od punktu widzenia, tak? Y y y chyba powinno się, wydaje mi się... Y dostosowywać język do odbiorcy, czyli tak, żeby on dobrze zrozumiał po prostu. O tom, na nie wiem, na, co na pewno, więc katastrofa, pewnie trudno mówić o jakimś jednym, bardzo konkretnym wydarzeniu, jednym, bardzo konkretnym momencie, kiedy wszystko się zawaliło. Natomiast wzrastająca presja ludzi na ekosystemy, na, na, na systemy naturalne, wzrastająca intensywność tych zjawisk ekstremalnych związanych ze zmianami klimatycznymi, Coraz bardziej nasila presję na te naturalne zbiorowiska, na, na występujące tam gatunki. Dodatkowo chyba sprawę komplikuje to, że to jest relatywne, bo na przykład y, dla ludzi, którzy tam mieszkali, na przykład pozary w, w Australii niedawne były zapewne katastrofą, szczególnie dla tych lokalnych, ale dla, na przykład dla organizmów pirofitów one się być może cieszą, prawda? Bo mają ten okres wzrostu teraz. Mm -hmm, przykład, można tak powiedzieć, pewnie można by tak sobie myśleć. Mm, na Natomiast też wiem, że jest sporo gatunków drzew na przykład było przystosowanych do tego, że regularnie występują pożary i dopiero, także w wypadku niektórych gatunków dopiero po pożarach otwierają się szyszki na przykład i jest to, jest, jest to dobry, dobry, dobry moment na ro, tak jest mhm. rozmnażanie się, zajmowanie nowych nowych siedlisk. Natomiast wiem też, że ze względu na tą bardzo wysoką intensywność pożarów, na to, że te susze naprawdę były ekstremalne i temperatury naprawdę wysokie, to te drzewa, które wyewoluowały odporność na ogień, jednak ta odporność w wielu wypadkach była niewystarczająca. Tak więc słyszeliśmy ostatnio, może jakiś miesiąc temu, o tym, że w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, te bezprecedensowe pożary objęły także tak też w ubiegłym roku objęły także rejony występowania tych najogromnych sekwoi, które generalnie są odporne na ogień, stały tam od bardzo wielu setek lat. Okay, już nie tak, jeden pożar wokół nich był, tak? Tak jest, często, często ponad tysiąc ponad lat, natomiast w wyniku tych pożarów także one umierały. Było, czyli połączenie tej bardzo wysokich temperatur, ekstremalnej suszy i ognia sprawiało, że jednak ten ogień je zabijał. Czyli konkluzja jest taka, że mocno przyspieszamy zmiany, które mogą być rewolucyjne, klima ekologiczne. Tak jest, raczej nie ma wątpliwości, że teraz no to znaczne, znaczna intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych, czyli to, że jest tak bardzo gorąco i tak mało opadów w tej Kalifornii, ale też w wielu innych częściach świata, gdzie jest może mniej, mniej mediów, więc rzadziej o tym słyszymy, spowodowała, że pożary lub inne zjawiska które tam występują są naprawdę ekstremalne w wielu wypadkach także przełamując odporność lokalnych gatunków nawet tych zaadaptowanych do regularnych pożarów. Jasne. No to dziękuję za odpowiedź. Myślę, że na ten temat to w ogóle dość sporo można znaleźć w mediach takich tych bardziej, powiedzmy, rozsądnych, prawda, są całe portale poświęcone temu zagadnieniu, więc jak ktoś będzie chciał, to sobie doczyta. Tak jest, na, na, na pewno można, natomiast też tutaj się może jeszcze swoimi doświadczeniami, doświadczeniami podzielę, czyli coś, co na pewno bardzo spowodowało moje takie zainteresowanie szczególne tą tematyką e, kryzysu klimatycznego, było to, że podczas moich zbiorów w Ameryce Południowej w Chile w 2017 roku doszło właśnie do takich ekstremalnych pożarów bezprecedensowych, więc część stanowisk, na których zbierałem owady, spłonęła po prostu. Podobnie w montanie, w której mieszkałem od 2014 do 2018, także tam wtedy były bardzo duże intensywności pożary przez bodajże 3 z 4 lat, które tam czy sezonów letnich, które tam spędziłem. Do tego stopnia, że mm, przez dużą część roku to był a widoczność, czy przez dużą część lata widoczność była bardzo słaba ze względu na dym z ale tych ten wielkich ten pożarów. Ten, ale ten rejon jest zaludniony też, tak? To jest rzadko zaludniony. Natomiast wokół miejscowości Mizula, w której mieszkałem, tak były pożary obejmujące dziesiątki kilometrów kwadratowych, kilkadziesiąt kilometrów na wschód i na zachód, i na południe w tym samym czasie. I było to naprawdę dość, dość dramatyczne. Także też znowu wiele z tych rejonów, w których także zbierają cykady montańskie, także właśnie zostało dotkniętych przez te, przez te pożary. No i dotknęło to pana osobiście, tak? W pewien sposób wpłynęło to wprost na organizmy, które, które mnie zafascynowały. Ale oczywiście słyszałem od wielu osób, że no coś takiego no nie miało wcześniej miejsca. Więc, więc tak, także właśnie tutaj też taki, takie, takie os osobiste doświadczenie, które pewnie mnie popchnęło trochę na ścieżkę... E uwzględnienia w większym stopniu tych zmian e, środowiskowych, kryzysu, tutaj wynikającego z tych zmian klimatycznych, a też jako część, część moich badań. Jasne. Aha, czyli tym się Pan też już naukowo zajął, tak? Mm, taki jest. Jedna z głównych linii e, głównych programów badawczych w moim zespole e, dotyczy zróżnicowania mikrobiomu różnych gatunków owadów, zróżnicowania i rozmieszczenia. Więc coś, co bardzo mnie interesuje, to na ile te mikroorganizmy mogą wpływać na odpowiedź owadów na zmieniające się warunki. Wiemy, że, mogą, że są symbionty, które mogą chronić owady przed szokiem cieplnym, przed wysychaniem, przed wrogami naturalnymi, które mo, którzy mogą się pojawić nagle na przykład jako organizmy inwazyjne. Mogą umożliwić odżywianie się nowym pokarmem. Wiemy, że niektóre z tych symbiontów a, przemieszczają się pomiędzy gatunkami. Wiemy, że mogą po pojawieniu się w jakiejś lokalnej populacji, mogą bardzo szybko rozprzestrzenić się nawet w całym, na całym kontynencie. Także wydaje się, że jest spory potencjał do tego, żeby symbiont do takiej przyspieszonej adaptacji niektórych gatunków przynajmniej poprzez przyjęcie symbiontów, które od razu zapewnią dość wysoki poziom jakiejś cechy. Okej, okay, w tym nowym środowisku zmienionym. Tak, mm -hmm, tak, Aha, tak jest. No to ciekawa, Czyli na przykład ciekawa. umożliwiając efektywniejszą znacząco zwiększając odporność na no powiedzmy właśnie. upały. No, no właśnie. I, to, I tutaj jest moje pytanie, bo jeżeli wziąć cały klat owadów pod uwagę, no to mm, różne katastrofy, mniejsze lub większe zmiany klimatu, ale oczywiście wiadomo, że to no, nie mówimy w ciągu roku, tylko w skali geologicznej, bo no nie wiem, na przykład no, kilka tysięcy lat to jest w sumie szybko, tak, W skali geologicznej. Były już niejednokrotnie wcześniej. Wydaje się, że owady no, są najliczniejszą grupą zwierząt, tak? Z tego co się orientuje. Jeżeli chodzi o ilo ilość osobników, pewnie można się zastanawiać, jak to się ma do kryla, na przykład. Ale także nie jestem. nie jestem okay, pewien... to lądowymi, za, za wężą. Tak jest. Na, na, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o ilość gatunków, e, różnorodność, strategii życiowych, ilość osobników. E, tak owady, owady na, pewno, na pewno dominują. Wydaje się, że mają tak niesamowite adaptacje, o której zresztą, i symbiozy przy okazji, o której pan właśnie przed chwilą też nawet wspomniał, że wydaje się, że, że do tej pory no, były jako klat elastyczny, znaczy albo też większe ekosystemy, dość elastyczne no i plastyczne na, na, na takie zmiany. Mhm. Tak, czy, czy, tak, czy, tak, czy tak, tak jest na, mogą, na pewno. Tak, czy, czy, czy, czy, czy one mogą być bardziej plastyczne na przykład niż kręgowce w, w odniesieniu do nadchodzących? No pewno można by powiedzieć, że były bardziej plastyczne, czyli poprzez e, wyraźnie na pewno dużo krótsze cykle życiowe dla wielu gatunków, e, może, ale też większe populacje, pewnie większe zróżnicowanie genetyczne w obrębie wielu populacji, powiedziałbym, że możliwość... E, Odpowiedzi na zmieniające się wa warunki, pojawienie się nowych gatunków, może jakieś przesunięcia środowiskowe i tak dalej no była, była dość, dość, dość była duża. Tak też właśnie taka, taka hipoteza, którą, która, którą, którą wierzę osobiście, nawet jeżeli nie mamy na chwilę obecną danych do jej poparcia, jest to, że właśnie mikroorganizmy symbiotyczne w bardzo dużym stopniu ułatwiały adaptację i szybką odpowiedź na Właśnie jakieś szczególnie stresogenne czynniki, które mogły się pojawiać. Tak, natomiast... Nie powiedziałem nieprawdy, tak, o tej plastyczności. W tym sensie pan powie. Tak, myślę, myślę, że tak. Chociaż, chociaż też pewnie można jednocześnie powiedzieć, że kręgowce większe, zdolne do pokonywania dużo większych, pewnie w wielu parkach dużo większej odległości, zdolne raz do lotu, o bardziej złożonym behawiorze, też były w stanie... No z tym lotem to jest ciekawe, bo w sumie ptaki jako lotne dinozaury to właściwie trochę na to wskazują. Tak, tak więc, więc też na pewno e, kręgowce m, powiedziałbym, że jeżeli chodzi o behawior, to mają większe pole do takiej odpowiedzi, e, czy może adaptacji przez odpowiedź taką behawioralną, no tak, jeżeli chodzi o zachowanie. Poza, a u człowieka jeszcze poza, poza tam jest technologia, tak, która też tutaj może coś mm -hmm, tak jest, tak jest. Tak jest, natomiast jak chodzi o takie dostosowanie przez fizjologię, a... to owady są mistrzami. Powiedziałbym, że owady są na pewno w lepszej pozycji od kręgowców. Mistrzami razem, mając na myśli cały organizm, czyli razem z tymi bakteriami, tak, które na pewno mm -hmm, dużo tak. im uważam, uważam, że bakterie tutaj stanowią też znaczącą część tej, tej odpowiedzi. No, tak, natomiast e, obecnie warunki zmieniają się bardzo szybko i powiedział mu, że bez względu na to, jak dobre są zdolności adaptacyjne organizmu wy występującego w jakimś lesie, jeżeli ten las i otaczające go dziesiątki czy setki kilometrów kwadratowych spłoną w wyniku bardzo intensywnego pożaru, w wyniku czego zginie większość gatunków roślin, zwierząt i tak dalej, no to jednak szanse przetrwania w tym bardzo zmienionym środowisku dla owadów, które często są w zdecydowanej większości, są specjalistami dla jakichś może warunków e, wilgotności, nasłonecznienia, temperatur, roślin żywicielskich, innych gatunków, z którymi wchodzą w interakcję. Jeżeli nastąpi takie właśnie zmi zupełna zmiana e, warunków życia poprzez pożar, który po prostu wymiecie wszystko, mm, no to jednak to pole do odpowiedzi adaptacyjnej je, może być jednak nieduża. Jasne, no właśnie i tutaj się po, no pojawia kolejne takie o, określenie, które się w mediach, z tego, bo robiłem trochę research na ten temat, pojawiło się chyba w 2017 roku, pierwszy raz w New York Times, ale później też jeszcze w innym, no, gazecie, prawda, popularnej, natomiast jeszcze zostało użyte chyba przez Dave'a Golsona po raz pierwszy w publikacji naukowej, no, mo można powiedzieć, że to jest blisko znaczne określenie, czyli Apokalipsa Owadów, czy mm, Armagedon. O, Armagedon Owadów. Y I napisał Pan też y w 2019 roku taki krótki artykuł. Y był, jest Pan współtwórcą na portalu Nauka dla Przyrody pod tytułem Globalna Apokalipsa Owadów. I tam y źródłem do tego danych jest taka publikacja z 2017 roku, bodajże w której autorzy przewidują, że no, dokona się apokalipsa owadów w ciągu stu lat, czyli jakoby wszystkie miały wymrzeć w ciągu stu lat. I muszę przyznać, że rozmawiałem z kilkoma osobami takimi lajkami, żeby się spytać, jak to rozumieją, No więc zazwyczaj apokalipsa jest rozumiana jako straszliwy koniec wszystkiego. Dlatego pytam, czy... A, i no już panu przesłałem na, na of jak żeśmy przygotowali się do tych wywiadów, do tego wywiadu kilka innych artykułów publikacji naukowych, które były, no, polemiczne wobec, wobec, tych predykc... wobec tej predykcji stuletniej I no, jestem ciekaw, czy coś zmieniło się w pana poglądach od tego czasu, konkretnie w tym temacie. Mhm. Tak, powiedziałem, że, te, że te, ten temat globalna apokalipsa owadów pojawi się po publikacji akurat teraz nie mam, nie mam jej na, na, na wierzchu, z 2017 bodajże roku, podczas którego zespół niemieckich, przy, yy, analiza danych zb, zbieranych przez wiele lat przez zespół niemieckich przyrodników wykazała bardzo znaczące spadki, generalnie rzędu kilkadziesiąt procent w naturalnych zbiorowiskach, wielu różnych stanowiskach w Niemczech. Także na pewno ten artykuł odbił się bardzo szerokim echem i spowodował właśnie taką bardzo szeroką dyskusję odnośnie, odnośnie zagrożenia, natomiast później okazały się inne artykuły ukazujące na przykład bardzo duże spadki ilości i różnorodności owadów w, w Kostaryce, czy później okazał się inny artykuł niemieckiego zespołu a, kierowanego przez Seybolda, E... Jakby co, to wszystko możemy później wrzucić też do opisu, mm -hmm. jakby chciał ja tak, tak jest, tak jest bardzo chętnie właśnie, więc właśnie może konkre konkretne artykuły mm -hmm. może Oprócz. podlinkuję, Oprócz. podlinkowałbym później e, w którym naukowcy przez 10 lat zbierali wiele lat e, w różnych stanowiskach znowu chronionych w Niemczech e, zbierali owady, ale następnie także je identyfikowali uzyskując znowu bardzo dużo informacji tak. więc także ten artykuł wykazał że w naturalnych stanowiskach w Niemczech następują, nastąpiły w pomiędzy rokiem 2008 bodajże i 2016, tak. czy może, nie, może nie, mniej więcej tak. w tych ramach czasowych, ten, ten artykuł, spadki artykuł, różnorodności wadach. liczebności o kilkadziesiąt procent. Niemal wszystkich grupowadów, chociaż też były niektóre, które radziły sobie trochę lepiej, w niemal wszystkich siedliskach, więc generalnie tam z tego artykułu wynikło czy konkluzja artykułu była taka, że spadki są bardzo wyraźne, istotne statystycznie. Nie mam aż tak dobrej pamięci, ale chyba słowo apokalipsa pojawiło się też w tym artykule. Mm. Aż takiej pamięci nie. nie... Nie jestem pewien, czy tutaj w tytule jest. Natomiast znowu ten artykuł też nie, jest w tytule to nie. Tak, Ten artykuł też się odbi odbił szerokim echem, więc znowu dołożył się do, do dyskusji. Tak. E, także jest na pewno ki kilka prac, czy teraz już dużo więcej niż kilka, które przeanalizowały istniejące zestawy danych lub porównały ilości owadów na stanowiskach, które się nie zmieniły aż tak bardzo w ciągu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat i duża część tych badań wykazała rzeczywiście istotne spadki, czasem bardzo duże, bardzo duże spadki. Także wiele osób zwróciło na to uwagę. Tak jest, bo innym określeniem, z którym nie ma co dyskutować wobec tych danych jest insect decline, czyli to należałoby tłumaczyć jako właśnie, tak jak pan, czyli spadek owadów. Tak. Mhm, tak jest, natomiast e, rzeczywiście no, taki jeden dość kontrowersyjny artykuł, który znowu odbył się bardzo szerokim echem, e, to właśnie artykuł, o który pan wspomniał, na, napisany przez Sanchez, Bajo i Wickhuisa, tak, australijskich tam. naukowców, którzy przeanalizowali dane dla stu nie jestem pewien dokładnie jakiej liczby artykułów, wykazując właśnie bardzo duże spadki i w wielu grupach i proponując rzeczywiście, no ten utrata różnorodności jest bardzo duża, natomiast bardzo wiele osób wykazało temu konkretnemu artykułowi braki metodologiczne, czyli arty autorzy wyszukiwali artykuły to uwzględnienia w publikacji poprzez używanie słowa decline jako słowo kluczowe, mhm. na przykład. Mhm. Czyli stało się jasne, że artykuł, który na przykład dotyczyłby wzrostu, nie byłby automatycznie uwzględniony poprzez, uh, poprzez tych autorów. Rozumiem. To się chyba nazywa ten proces cherry picking po angielsku. Wybieranie tych, które pasują, tak? tak? Można tak powiedzieć. Też trudno powiedzieć, na ile rzeczywiście to było celowe, a na ile no nie... ktoś źle wymyślił? Oczywiście. Nie, ale nie. Natomiast, natomiast bardzo wiele odpowiedzi uh, ukazało się wiele krytycznych artykułów, wiele osób gdzieś w blogach uh, na ten temat napisało, no, że ten artykuł po prostu uh, porusza ważny temat. Fajnie, że zebrał dużo publikacji ale zebrał je w sposób, który nie jest obiektywny. Więc pewnie jednym z problemów było to, że wiele z tych artykułów, no też dane były bardzo w bardzo, bardzo różnych kategorii. Natomiast sam dobór artykuł tutaj, myślę, w dużym stopniu z mojej perspektywy dyskwalifikuje konkretne wyniki czy konkretne liczby podane przez tych, przez tych autorów. Więc nawet, nawet jeżeli trendy wykazane przez nich, czy analiza przyczyn, myślę, że w dużym stopniu jest, pokrywa się z tym, co wynika z innych prac naukowych, to rzeczywiście metodologia użyta w tej konkretnej pracy, która znowu odbija się bardzo szerokim echem, jest dużym, dużym problemem. Czy wobec tego to słowo jest, na, na, na, związek frazy jest użyty prawidłowo, no bo mm, bo zwykły śmiertelnik, no nie komunikuje się z artykułem naukowym za pomocą danych, a nawet ich, prawda, nie rozumie, tylko właśnie za pomocą lidu i, i tytułu najczęściej, albo w ogóle no niestety media, se, se, medium sensacyjnego, które posiłkuje się nawet czasami nie bezpośrednio tym artykułem, tylko innym artykułem popularno-naukowym, tak? No tak, i tak, powstaje tak z tego... Także, także znowu ten konkretny, problematyczny artykuł, znowu, w większości na przykład obecnych e, prac przeglądowych poruszane jako ważny ale z dużymi problemami. Także no wszyscy to właściwie zauważają. To się stało się częścią okay. takiej ogólnej wiedzy teraz. Czyli raczej nie uważa pan aktualnie, że w ciągu 100 lat dojdzie do wymarcia owadów. Tak, też co ciekawe, w tym konkretnym artykule nie było to powiedziane. To zostało przez media inne dopowiedziane. Tak jest, tak? natomiast mhm. podczas czy artykuły popularne towarzyszące publikacji tego konkretnego artykułu wspomniał generalnie w ten sposób te trendy interpretowały. Można, można powiedzieć, że jeżeli powiem, że populacje owadów spadają o 1%, to taką bardzo naiwną interpretacją byłoby, że no po stu latach spadków o 1% nie zostanie nic, prawda? No tak, trochę tak, bo nie uwzględnia zmian, które będą przyszłości. Tak jest, więc, więc tego rodzaju interpretacje tutaj na pewno spowodowały dużo zamieszania. Zdaje się, że w tym artykule były wymienione 40%. Że, że mm, o ile także 40% procent nie będzie jakby owadów. next Także tutaj chciałem taką trochę otworzyć rozmowę socjologiczną, na ile, bo rozumiem, że jakieś używanie spowodowań, czy nawet artykuł nie do końca rzetelny może spowodować pożyteczną robotę w sensie otworzenia dyskusji na jakiś temat, ale zastanawiam się, co... No bo z punktu, no z punktu widzenia naukowego nierzetelność to nierzetelność, to jakby nie ma co, co dyskutować. Natomiast wokół tego pojawiają się właśnie różne no i emocjonalne dyskusje i tak dalej, te bardziej popularne, sensacyjne artykuły i zastanawiam się, co jest bardziej korzystniejsze, czy... Na przykład używanie te, y, związków razoglicznych, które ludzie zwykli śmiertelnicy mogą rozumieć inaczej, na przykład przes przesadnie niż mieli zamiar na przykład autorzy artykułu, czy lepiej używać takich mniej dobitnych słów typu na przykład kryzys? Ja, jaka jest Pani opinia? No tutaj na, pew na pewno precyzja wypowiedzi jest bardzo bardzo ważna i rzeczywiście należy wypowiedź dostosowywać do, do publiczności. No stąd pewnie... Autorzy inaczej zwracają się do innych naukowców, do których generalnie ten artykuł przylądowy jest kierowany, a inaczej zwracaliby się do niespecjalistów, więc nie jestem pewien, jak dokładnie doszło do takiej właśnie krzywej, skrzywionej interpretacji a, wyników tego, tej konkretnej pracy. Tak, natomiast też powiedział, powiedziałbym powiedział, że jeżeli chodzi o natomiast o ogólne procesy, ogólne trendy, o które naukowcy wykazują, które dyskutują, to się pokrywa z dużą częścią innych prac. Także raczej, raczej nie ma wątpliwości, że w naturalnych siedliskach, na natura, naturalnych stanowiskach, e, w dużej części zachodniej półkuli, czy w tych. E, może krajach rozwiniętych. Rzeczywiście utraciliśmy znaczącą część liczebności i różnorodności owadów. Jest jasne, że w różnych stanowiskach te procesy przebiegają inaczej. Jest jasne, że różne gatunki inaczej reagują. Są gatunki, które zwiększyły zasięg występowania. No na przykład inwazyjne właśnie. Mm, na przykład. Lub też wydaje się, że gatunki może adaptowane do cieplejszych stref klimatycznych. Teraz na skutek zmian klimatycznych radzą sobie lepiej w nowych siedliskach, rozszerzają zasięgi i tak dalej. Także no, to też jest częścią procesu. Wydaje mi się, że nie dotyka ten proces tego, co patrzyłem, ale może się mierzy że na przykład grupy Karaczanu. Albo, znaczy w całości, nie mówię, że jakichś niegatunków, ale no, na przykład tych synantropijnych, prawda, które wiele ludzi nie lubi. Tak, na pewno wiele gatunków zaadoptowanych do życia bardzo blisko człowieka generalnie radzi sobie dobrze. Uh -huh. Tak więc tutaj pewnie prawdopodobieństwo jakiejś całkowitej ekstynkcji w przewidywalnej przyszłości nie jest, nie jest duże. Tak natomiast wyraźnie widzimy spadki na stanowiskach, które zachowują naturalny charakter, nawet jeśli są objęte jakąś formą ochrony. Inną sprawą jest to, że duża część stanowisk, które były naturalne kilkadziesiąt lat temu, obecnie są zabudowane, więc wielu z nich no właściwie teraz owady przeżyć nie mogą, albo bardzo niewiele może przeżyć. Czyli jeżeli ja na przykład będę pisał jakiś wpis, nie wiem, czy na bloga, czy gdzieś popularny i napisałbym e, spadek biomasy, czy spadek bioróżnorodności, w zależności od miejsca, to jest to poprawne stwierdzenie, tak? E, tak, na, na, na pewno. Czyli następują, nastąpiły duże spadki. Um, pewnie takim um, też może często podkreślanym objawem tego jest to, że właściwie teraz jeżdżąc samochodami po drogach w środku lata właściwie nie musimy ścierać martwych owadów z szyby. Pamiętam jeszcze za mojego dzieciństwa, że musieliśmy e, zatrzymywać się i jednak tą szybę czyścić. Pamiętam też jeżdżąc po montanie, gdzie myślę, że te zbiorowiska owadów są w lepszym stanie, że też dość często... Lepsze niż Polsce, tak? Mm, tak jest, ze względu na to, że jest to duży stan, nieduża gęstość populacji, więc wie wiele rejonów a, nie jest pod presją, że przynajmniej wtedy, kiedy tam byłem, nie była użytkowana rolniczo. W dalszym ciągu duża część nie jest użytkowana rolniczo i pestycydów na przykład tam nie ma. Więc nieraz jeżdżąc latem, co chwilę rozbijają się jakieś pasi, koniki, i tak dalej o szybę lub owady wodne, wylegające się masowo. W Polsce sporo też jeździłem przez ostatnie dwa lata i właściwie rzadko się zdarzało, żebym musiał zmywać z szyby coś innego niż błoto. Więc myślę, że to jest taki bardzo, e, bardzo obrazowa demonstracja, e, że rzeczywiście no, te owady, które kiedyś były i rozbijały się o szyby, teraz się już nie rozbijają, czyli no, ich nie ma. Tak, chociaż tutaj oczywiście zawężamy to do tych e, latających. Mm -hmm. tak, tak. tak jest. Bo jeszcze jest dużo podziemnych, wiadomo, wodnych. Natomiast tak. o nich powiedziałem, że już bardzo niewiele wiadomo. E... Tak, o tych innych, tak? Tak, czyli w ogóle dużym problemem teraz, jeżeli chodzi o analizę trendów, spadków e, populacji jest to, że kilkadziesiąt lat temu nikomu nie przychodziło do głowy, że to wszystko może, może jakoś, że warto zacząć to kwantyfikować. Też było to oczywiście trudne do kwantyfikacji. Jest bo, bo... takie cykady 17-letnie pojawiają się co 17 lat. No właśnie. Czyli ktoś, kto je policzy w jednym roku, mógłby uznać, że w kolejnym roku wyginęły, nie, bo wszystkie jedzą pod ziemią. Kurczę, teraz znowu wiem, jak ciężko być specjalistą o cykad 17-letnich. Chociaż na, na szczęście dzięki temu akurat w tym wypadku, dzięki temu, że ten gatunek, ten gatunek wylegał się tak bardzo masowo, to można prześledzić prasę z XVII wieku, XVIII wieku, XIX wieku, bo jak się cykady pojawiały, to było to wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności, bo po prostu te owady były wszędzie, nie dało się tego nie zauważyć. Okay. Więc można łatwo prześledzić, kiedy się wylęgały i gdzie. Znaczy łatwo, jeżeli... poprzez taką pracę archiwalną. Mm -hmm. um, tak. Natomiast no, jest wiele owadów, które ze względu... Mogą też mieć wieloletnie cykle życiowe, które, wylegają, polega, które zależą od innych gatunków, których masowy wylęk zależy od jakichś warunków środowiskowych, które czasem są bardziej sprzyjające, czasem nie. Też, jeżeli wyjdziemy z siatką w lipcu, to w zależności od tego, jaka jest pogoda, złapiemy tych owadów więcej lub mniej. Czyli bardzo, bardzo ciężko takie trendy analizować. To już jest yy, big data chyba, nie? Tego typu tak, trend. na pewno potrzeba bardzo dużo prób dość zaawansowanych metod pewnie analizy tego, ale przede wszystkim bardzo, bardzo potrzeba punktów referencyjnych. Czyli gdybyśmy wiedzieli, jak na terenie kampusu, ile było wadów 10 lat temu i 20 lat temu i 30 lat temu, to moglibyśmy obecnie wykonać podobne badania i porównać. Ale sprzed 10, i 20 i 30 lat nie ma danych. Czyli bardzo, na podstawie danych z Niemiec na przykład możemy przypuszczamy Pewnie mamy bardzo mocne podstawy do przypuszczenia, że rzeczywiście także tutaj na tym terenie zbioriczebność i różnorodność zbiorowiskowadów bardzo spadła. Znowu nie rozbijają się na morszyby, czyli rzeczywiście ich duża część znik, zniknęła lub bardzo stała się dużo rzadsza. Ale jeżeli chodzi o kwantyfikację konkretnych trendów, bar powiedzieć. bardzo jest to ciężko zrobić. Czyli... Y Proponowałbym pan prawdopodobnie za y, rozpoczęcie też w Polsce jakichś większych badań na ten temat i no w ogóle jest to taka wyzwanie dla nauki w przyszłości, najbliższej przyszłości, tak? Ta e, na, na pewno. I też coraz więcej osób, myślę, zaczęło się tym zajmować, natomiast trudno powiedzieć coś... A... Właśnie dlatego pytałem trochę o te związki frazeologiczne, bo być może ktoś się tym zajął ze względu, że gdzieś tam przyszli do naukowca, sensacyjne artykuły docierają, że ze, ze względu na ten termin, tak sobie rozważałem... Y, tak jest. także Kożyści i straty, prawda? Tak, tak także, także właśnie powiedziałbym, że no termin apokalipsa owadów, Armagedon owadów, no wydaje się dramatyczny, może, może zbyt dramatyczny, ale sytuacja też jest dość dramatyczna. Tylko nie wiemy jak dramatyczna, bo właściwie nie możemy. Powiedzieć, jak dokładnie. By... Znaczy, bo tutaj Ja to rozumiem tak może źle, że a jak jest apokalipsa owadów, to że, do tych, że to będzie dla tych, dla tego kladu owadów apokalipsa. Natomiast no, troszeczkę y, inaczej y, rozumiem, jeżeli ktoś mówi o na przykład dobrostanie y, człowieka w jakimś tam rejonie, no to to być może dla człowieka być apokalipsa, natomiast to jeszcze nie znaczy, że znikną wszystkie na przykład owady, prawda? No, mhm. no tak. Na, na, na pewno na pewno jakieś grupy przetrwają na przynajmniej części stanowisk, pewnie nawet jeżeli spełnią się absolutnie najgorsze scenariusze klimatyczne. Natomiast utracimy bardzo dużą zapewne, już utraciliśmy i utracimy dużo większą część no, tej bioróżnorodności filogenetycznej, funkcjonalnej, sieci powiązań, a no różnorodność to, funkcji. No to jest taki głębszy problem, że to jest jak tutaj ze społeczeństwem się komunikować tego typu informacji, bo na przykład ten nasz dwugodzinną rozmowę prawdopodobnie no nie posłucha tyle ludzi, co przeczyta jakiś artykuł w sensacyjny w New York Times, wiadomo, nie? No i to jest taki po tak prostu... Jest, więc punkt. to jest na, pe na pewno problem, jak dobierać słowa i też nie mam tutaj jakiegoś bardzo jednoznacznego stanowiska. Na pewno tytuł taki jak Apokalipsa sprawia, że osoby, którym takie tematy są zupełnie obce, jednak się zainteresuje, więc widzę tutaj a, korzyść. Więc pewnie może pod pewnym względem może lepiej popadać w trochę bardziej alarmistyczny ton. No tak, od, od, od dawna wiadomo, że no na głowę przyciąga uwagę. A czasami tylko jest liczb i znamówek przeczytamy, prawda? Pewnie, pewnie tak. Natomiast no zawartość, no to, to inna sprawa. Więc osobiście, osobiście jako naukowiec wolę opierać się o konkretnych danych, omawiać konkretne prace, które wydają się solidne. Podkreślać prace, które wydają się problematyczne, jak choćby ten artykuł przyglądowy właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej. Okay. I kwantyfikować moją tą, tą, czy próbować wyrażać się, um, nie jestem pewien, jak to ładnie jak to ładnie wspowiedzieć, ale ostrożnie. Mm -hmm. no Natomiast pewnie też rolą dziennikarzy jest w jakiś sposób e, zwiększyć siłę przekazu. Tak jest, no niewątpliwie. Przecież, no, medium komercyjne istnieje no, po to, żeby też czerpać zyski z tego, z tych ilości wejść i tak dalej, to jest jasne. Mm -hmm. tak, tak, tak, także tak, nieraz używam w moich prezentacjach na przykład tego slajdu z New York Timesa Insect Apocalypse, bo też jest, jest to, no, bardzo, bardzo atrakcyjny obraz, na tle którego różne inne konkretne wykresy się dobrze prezentują. Yy, natomiast staram się podkreślać, że yy, dane, na których oparte że sytuacja jest zła. Te spadki są bardzo duże na podstawie istniejących publikacji i sytuacja będzie się pogorszać, natomiast bardzo trudno jest kwantyfikować i dokładnie określić te, okay. te trendy, ale też jest to no, bardzo skomplikowany proces, w których jedne gatunki reagują inaczej, niż, inaczej niż inne. I są różne środowiska, jasne, wszystko zrozumiałe. Myślę, że każdy, kto chciał i posłuchał, to zrozumiał. No dobrze, to dwa ostatnie pytania, panie Piotrze, takie moje standardowe, ale dziedziny nieco filozofii przyrody. Czy pszczoła miodna, czy gatunek pszczoły miodnej Apis mellifera jest dla Pana bardziej zwierzęciem udomowionym czy dzikim? Według Pana opinii. Określiłem, powiem pewnie teraz, że obecnie jest to gatunek, gatunek udomowiony. W dużym stopniu wiem, że występują ciągle naturalne kolonie, z którymi człowiek gdzieś wchodzi w jakieś ograniczone interakcje. Natomiast stanowią teraz zdecydowaną mniejszość. Też występują jakieś dzikie, występuje dzikie, dzikie bydło, prawda? Jeszcze, ale e, znowu jest to jakaś bardzo nieduża część całości. Także większość kolonii pszczół w skali globalnej, a, tak to na pewno na pewno można określić jako gatunek gatunek udomówiony i żyją dość ściśle zintegrowane z e, działalnością, z celami człowieka. Tutaj pewnie wie, wiem więcej niż o pszczołach polskich, pewnie więcej wiem o amerykańskich, mm -hmm. chociaż też nigdy nie zajmowałem, zajmowałem się tym tematem. E, także wiem, że duża część e, kolonii pszczół jest transportowana periodycznie pomiędzy różnymi stanami, mm -hmm przewożona gdzieś w wielkich ciężarówkach, w dużych ilościach, aby były obecne tam, gdzie kwitną konkretne, konkretne rośliny potrzebujące zapylania. Tak. Jest to wszystko traktowane dużą ilością różnych środków mających chronić pszczoły przed e, pasożytami, pas, pas, pas, patogenami. Które pasożyty, które zyskują zysk na tym przewożeniu na, na poziomej, poziomej transmisji. Na przykład mogą na innego gospodarza łat mieć łatwy transport. Tak. Nie jestem dokładnie pewien, jaka jest definicja udomówienia, no, ale na pewno nie określiłbym tak, takich, to... takich pszczół jako, jako, jako, jako dzikie. Nie oczekuję tutaj definicji, zwłaszcza, że o, o ile moje studia wskazują, tutaj jest duża niejednoznaczność, różne instytucje mają różną, natomiast, bo tutaj bardziej mi... Dlatego powiedziałem, że to jest dziedziny filozofii przyrody, tutaj bardziej chodziło mi o taką po prostu luźną opinię, tak, no bo... I tyle. Dobra, zrozumiałe, natomiast ostatnie pytanie... Czy, no, w sumie organizm będący bohaterem też, znaczy raczej konopra, który wywołuje nazwę, którą sobie przyjemnę mojego podcastu, czy dręcz przeli, łacińska nazwa Varroa Destructor może być dla Pana pięknym organizmem godnym podziwu, ale tutaj, żeby też Pan ułatwić, można by na przykład do, te, do tego zestawu dorzucić jakiś, no nie wiem, cie, ciekawy pasożyt bakteryjny, na przykład, który wnika do, na przykład, no nie wiem, który żywi się ciałem owada. O. Mhm. Tak, z, z, mojej, z mojej perspektywy, o... Interakcje międzygatunkowe są bardzo ciekawym tematem, tematem badawczym. Tak, i chcę wiedzieć, w jaki sposób te organizmy ze sobą oddziałują, jak się do tego mają inne organizmy, mikroorganizmy, lub może inne, bezkręgowce, żyjące, żyjące w koloniach. Tak, także ja na pewno podszedłbym do tematu do, tematy, do tematu tego roztocza jako bardzo ciekawego tematu, tematu badawczego. I z tej perspektywy właśnie bym go e, analizował. Tak, pod podobnie, podobnie wirusy i ich interakcje może z innymi wirusami, z bakteriami i tak dalej. Myślę, że jest to a, znowu bardzo, bardzo ciekawy temat. Jakaś szkatuła, w której można bardzo wiele fascynujących odkryć e, dokonać. I też wiem, że mm, są prowadzone prace także dotyczące bakterii symbiotycznych i inter ich interakcji z e, patogenami pszczół. Właśnie taki artykuł, który szczególnie do mnie przemówił i też myślę, że był jednym z najciekawszych artykułów w ubiegłym roku, dotyczył manipulacji genomu wyspecjalizowanej bakterii symbiotycznej pszczół, takiej, która występuje właściwie u wszystkich pszczół i jest niezbędnym elementem ich mikrobiomu lub bardzo przydatnym. Zmodyfikowano je tak, że dochodzi do, do niej u ekspresji uh, cząsteczek. Uh, to jest temat, w którym przyznam, że w ogóle nawet nie wiem, jak się w języku polskim wypowiadać. Ja Ar, pomogę, tak jest dlatego, że... RNA interference. To ja już panu pomogę, dlatego że chodzi o naukowców z Teksasu. Tak jest. Mam, John, John Leonardo. mam Zrobiłem tego po, po, po, skrót po polsku. Tak? Także, także właśnie poprzez modyfikację genetyczną tej bakterii symbiotycznej także dochodzi do ekspresji tych cząsteczek. Można wpływać na funkcje pszczoły, takie jak na przykład e, apetyt, który się przekłada na tempo wzrostu, ale także można wpływać na Funkcję białek, czy funkcję innych organizmów, które wchodzą z pszczołami w interakcję, jak na przykład wirusy, lub e, właśnie roztocza. Ta ekspresja genu zmodyfikowana powodowała d e, produkcję dwuniciowej dwuniciowe cząsteczki e, RNA. Mhm. E, tak jest. Więc wi wiadomo, że te cząsteczki dwuniciowe RNA. E, kiedy się znajdą w tkankach i komórka gospodarza, wchodzą w interakcję z produktem transkrypcji genów, które, które gdzieś tam są, blokując ich ekspresję, czyli w jakiś sposób blokując ich wyrażanie, blokując ich funkcję. Więc znowu poprzez, można zablokować jakoś e, precyzyjnie konkretne funkcje pszczoły, na przykład pobudzając ich apetyt, Poprzez właśnie blokowanie genu, który zmniejsza taką, taką odpowiedź. Lub można wyprodukować te podwójne cząsteczki RNA, które wejdą w interakcję z produkcjami ekspresji białek wirusowych, blokując możliwość no, pełnego wyrażenia fenotypu przez tego przez tego wirusa, lub znacząco ograniczając odpowiedź. I rzeczywiście wykazano, że modyfikacja pszczół, tych symbiontów pszczół, zwiększa ich odporność na. E, konkretnego pszczelego wirusa. Ale także wykazano, że produkcja tych cząsteczek, których targetem są białka roztocza, właśnie warroa, także znacząco, negatywnie, znacząco ogranicza przeżywalność tego, tego tegoż roztocza. Także na pewno, na pewno jest to fascynujące, fascynujące podejście. Świetnie, że mm, ten zespół był w stanie wykazać w sposób, który dla mnie jest bardzo przekonujący, że bakterie symbiotyczne i ich modyfikacje mają rzeczywisty, rzeczywisty potencjał praktyczny. Okej, okay. Jeśli to by było sprawdzone, doświadczalnie, bezpieczne, to nie miałby pan nic przeciwko, żeby taką technologię stosować ewentualnie? E, nie. Myślę, że wykazano rzeczywiście na bakteriom produkcja tych dodatkowych cząsteczek, to nie szkodzi. Produkowane cząsteczki dwuniciowe RNA generalnie bardzo szybko ulegają rozkładowi, natomiast też docelowo uderzają w bardzo konkretne geny, w bar bardzo konkretne sekwencje. Czyli pewnie moglibyśmy, moglibyśmy takie dwuniciowe RNA pić z butelki właściwie roztwór tego i nic by się nam nie stało. Okay. Ponieważ nasze enzymy rozkładałyby to dwunięciowe RNA, tak jak sobie je gdzieś rozkładają. Nasze czy bakteryjne w naszym przewodzie pokarmowym. No może taka będzie przyszłość właśnie, że inżynieria tutaj genetyczna zastąpi do pewnego stopnia pestycydy. Tak jest. Nie ma wątpliwości, że byłoby to dobre. Pozwoliłoby bardzo specyficznie ochronić pszczoły przed różnymi wrogami naturalnymi w sposób, który w żaden inny sposób sposób, tak nie ma mechanizmów, który na inne sposoby mogłoby to... No, ale powracając do tego tematu trochę socjologicznego, no tutaj akurat strach powoduje, że część społeczeństw no, jest no, niezbyt przychylnie do tego nastawiona. Mhm. Mhm. Tak jest, no, na pewno tak jest, jest w jakiś sposób o, dla mnie ciekawe, że odżywiamy się produktami bardzo intensywnego doboru pod względem cech wybranych przez człowieka, które jednocześnie, tak odprowadzonego od setek czy tysięcy lat, które wpłynęły na wiele cech roślin czy, czy zwierząt. Tak, Natomiast teraz techniki inżynierii genetycznej, w połączeniu z technikami sekwencjonowania, technikami bioinformatycznymi, pozwalają nam dokonywać już bardzo specyficznych modyfikacji, które nie które nie mają właściwie możliwości wpłynięcia na otaczające części DNA. Czyli musimy już teraz dokonywać jakiejś bardzo skomplikowanej selekcji, naświetlanie jakimś promieniowaniem, żeby powodować gdzieś przypadkowe pęknięcia. Nie tylko teraz możemy bardzo precyzyjnie wpłynąć na gen, który na przykład wiąże się z odczuwaniem e, głodu, tak aby organizm pobierał więcej pokarmu, na przykład, jeżeli chcemy go utłuczyć. Tak więc w efekcie powstanie organizm modyfikowany genetycznie w pewien sposób, ale dziękuję, przez sposób, też przez tę metodę dokonywania zmian możemy dokładnie powiedzieć, co, co się stało, jak, jak te procesy wyglądają. Więc powiedziałbym, że jest to, jest, bezpieczne. Jest to bardzo bezpieczne, Aha. bardzo precyzyjne, mm, dużo bardziej precyzyjne niż techniki Stosowane, stosowane wcześniej. Na mm. jakiegoś i tak dalej. Mm -hmm. mm. Tak, także myślę, że to jest, że to jest zdecydowanie przyszłość. Tak no, natomiast no, jest, to jest na pewno duża grupa osób, które krytycznie odnoszą się do wielu wybranych osiągnięć nauki, czy odnośnie szczepionek, czy odnośnie. E, ocieplenia klimatycznego, czy odnośnie modyfikacji genetycznych i reagują na to do mnie dość często alergicznie. Tak. I dlatego właśnie to poruszyłem, bo to jest no, ciekawe, bo wydaje mi się, że sporo osób y, mogłoby zareagować y, na termin apokalipsy owadów. W sumie podobnie jak na ter, jak jakąś apokalipsę związaną z inżynierią genetyczną i jedna reakcja by się komuś podobała, a druga nie, chociaż napędzane są no podobną emocją. <śmiech> Także to dlatego jest to dosyć ważne. Tak mi się wydaje. No, słowa jakby mają znaczenie. Jest nawet takie przysłowie. Tak? <śmiech> no, no tak, na pewno jest to, jest to ciekawy problem problem socjologiczny. Słowa mają znaczenie, bardzo się zgadzam. Staram się staram się dobierać te słowa jak najbardziej precyzyjnie. Hmm. Nie zawsze jest to łatwe. Oczywiście. No jasne. Poza tym nauka się zmienia. tak? Także tutaj to, co. Może niektórzy do, nie do końca tego rozumie rozumieją, ale nauka nigdy nie jest ra dana raz na zawsze. Jakieś dane, jakaś publikacja, to, że ukaże się publikacja, a później ukażą się publikacje porównić. No to jest przecież normalny proces i tak było wielokrotnie już wcześniej. No mhm. Temu tak, wiemy tak. więcej. Mhm. Tak, tak, jest, to, ab absolutnie. Tak też myśl myślę, że właśnie badania nad symbiozami owadów. E, tak jest to, jest to temat bardzo słabo poznany. Obecnie badania są prowadzone na jakieś konkretne, dość intensywne, dość może dochodzące do mechanizmów. Są prowadzone w konkretnych, konkretnych organizmów modelowych, między innymi u pszczół. Natomiast jest niesamowicie duża przestrzeń do doko dokonywania nowych odkryć. Także, także właśnie tutaj, jeżeli chodzi o zmianę wiedzy, tak, moje badania dotyczące tych ewolujących, rozpadających się symbios cykad, doprowadziły nas do właśnie pewnych konkluzji odnośnie tego, jak te procesy mogą przebiegać, jakie są presje ewolucyjne. Natomiast właśnie odkryliśmy bardzo podobne zjawisko u Piewika, który jest tutaj bardzo abundant, występuje w bardzo dużych ilościach na kampusie. I wydaje się, że tutaj zupełnie inne mechanizmy e powodują występowanie tych bardzo pofragmentowanych kompleksów symbiotycznych. Tycznych. Także właśnie jakieś interpretacje, analizy odnośnie jak, w jaki sposób ewolucja tego może przebiegać u cykat nie odzwierciedlają tego, co występuje bardzo tego, co występuje u, ty u tych piewików, więc na pewno mocno to wpłynie na może naszą interpretację ogólnej ewolucji symbiozy. A może też możliwości, bo teraz przyszłem do głowy, że tak jak nie istnieje jest Coraz bardziej zaawansowana inżynieria genetyczna, to mogłaby istnieć inżynieria symbiotyczna i być może takie jakieś przygotowane specjalnie bakterie można by rozpylać, czy na przykład wczepiać do innych organizmów i one na przykład nabywałyby odporność z tego powodu. Mm -hmm. tak, tak jest, czyli, czyli właściwie wykazano w pszczu, u pszczół, bardzo przekonująco moim zdaniem, rzeczywiście wprowadzenie zmodyfikowanej bakterii w miejsce oryginalnie występującej, bardzo wyspecjalizowanej bakterii pszczół. Y nadaje im jakieś nowe funkcje, zwiększa ich odporność na konkretne wyzwania środowiskowe, bo w ten okay. sposób, uważam, traktuje atak pasożyta. Natomiast tak, na pewno można by, czy jest potencjał do wykorzystywania także innych mikroorganizmów w podobny sposób. Tak wiadomo, że te symbionty mogą bardzo mocno wpływać na rozmaite funkcje, mogą się dość szybko rozprzestrzeniać dzięki tym pozytywnym efektom, które dają. Tak, Także na pewno jest tutaj potencjał wpływania także na, na organizmy hodowlane, czy na naturalne populacje poprzez a, wprowadzenie bakterii bakterii symbiotycznych. Co już się zresztą robi, ale no, mhm. w jakimś jeszcze ograniczonym zakresie jest na przykład taka bakteria e, *Turingensis*. Ona jest, e, powoduje, no jest używana w rolnictwie właśnie. Tak, tak. Mhm. tak z tego co wiem, ja to jest właśnie e, nie zajmowałem się nią, więc tutaj nie jestem ekspertem. Ale patogen, czy bakteria, która produkuje właśnie toksyny, które bardzo skutecznie uderzają w niektóre gatunki roślin ożerców. Tak. Czyli tutaj mamy chyba dosyć dobrą tą selektywność, tak, tak, o tak, którą tak, chodziło tak, to, co Pan mówił wcześniej. Tak, tak, tak, tak się wydaje, że jest to dużo bardziej precyzyjne niż e, rozpylanie pestycydów o szerokim spektrum działania. E, tak też na pewno jest spory potencjał w tym, żeby uderzać konkretnie w e, białka lub mechanizmy e, interak interakcji pomiędzy symbiontem a gospodarzem, na przykład u biewików, e, do których należy wiele, wiele patogenów, e, wek wektorów różnych wirusów roślinnych na przykład. Czyli gdyby, choćby umrzyc, gdybyśmy znaleźli cząsteczki, które zaburzą wymianę e, informacji lub przepływ jakichś ważnych składników pomiędzy bakterią symbiotyczną a mszycą, to moglibyśmy bardzo specyficznie uderzyć właśnie w mszyce, jako, jako nasze, nasz główny szkodnik może na danym polu, nie szkodząc innym organizmu. Także tutaj na pewno, na pewno są okay. też dość ekscytujące możliwości. Wiem, że są prowadzone badania właśnie celem wdrożenia takich, takich metod. Też, też, też kiedyś właśnie prowadziłem tutaj dyskusję też o mojej możliwości włączenia się w takie w takie, takie prace. Tak też wiadomo, wykazano teraz już na, na dużą, dużą skalę, że zmodyfikowanie bakterii symbiotycznych, czy wprowadzenie bakterii symbiotycznej do niektórych nimi komarów blokuje ich możliwość transmisji wirusów, takich wirusów dengue, na przykład, czy Zika. Ale też jest dosyć spory opór z tego, co, co czytam. Tak jest, a jedno, jednocześnie właśnie przez to, że bakterie wpływają na reprodukcję owada, to w sposób może dość skomplikowany, którego już tutaj nie będę omawiał, to po wprowadzeniu dużej ilości takich zainfekowanych osobników do lokalnej populacji jest realna szansa, że ta odporność, to blokowanie transmisji wirusa czy bakteria symbiotyczna blokująca to może rzeczywiście się utrzymać w populacji w wysokiej abundancji. I generalnie, więc, więc w ten sposób można by do, doprowadzić do zastąpienia lokalnej populacji komarów przenoszących tego groźnego patogena e, ludzkiego e, populacją komarów tego samego gatunku, którego nie przenoszą. Więc jak najbardziej też takie możliwości, takie możliwości są. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę owocną. Dziękuję bardzo.